Kolektywny podcast sportowy. Raz, dwa, trzy, cztery. O, znakomicie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O, raz, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Poprosiłbym o z, z zdjęcie trochę mnie. Raz, dwa, trzy. O, znakomicie. Amen. Teraz znakomicie. Czy my już nagrywamy? Tak. Cudownie. Sto, siedemdziesiąty. Który? Siódmy. Siódmy odcinek subiektywnego podcastu sportowego. To mniej więcej tyle, ile jest stopni. Muszę sobie przypomnieć, że należy mówić prosto do mikrofonu. W ogóle musimy sobie przypomnieć wiele rzeczy, albowiem była to najdłuższa przerwa w historii podcastu. No, ale jest usprawiedliwiona wieloma względami. Zgadza się. Na przykład dzisiejszym upałem. Albo wakacjami. Ja nie miałem. No I ja, ja też nie. No, ja miałem. Ale... po raz pierwszy od trzech lat. I o. redaktor Magdziarz miał. Tak. O. I Barcelona, Barcelona nas dwa razy ściągała na mecz. Ja miałem co prawda wakacje. Znaczy, miałem dwutygodniowe wakacje, a co prawda pracujące. Tak no bo ciebie Barcelona pozostawiła na pomorzu. Tak, porzuciła jestem, go tam Górnik by tego pracą nie nazwał. O nie, bardzo ciężko pracowałem. <laughs> no. Musiał obejrzeć mecz. <laughs> no. Nie, siedziałem pracowałem tak. tak. <laughs> Jak górnik na środku. No, ja akurat mnie Barcelony przysporzył wielu ciekawych ciekawych doznań. Panie i... redaktorze, zadam panu pytanie na antenie. Co pan zrobił z moim aparatem fotograficznym? Jak to co? Proszę się przyznać. Oddałem. To ja wiem, ale był taki wgnieciony jakiś Czy on Panu nie upadł na tym meczu przypadkiem? Nie. A, tam... może, A pani... może po meczu? Może pani, która przeglądała panu torbę, panie redaktorze. Może. A bardzo tak, to było bardzo Ale dziwne. nic mu się nie stało. No, żyje. A zdjęcia wyszły? wyszły? Wyszły. Mamy, mamy dużą kolekcję zdjęć Messiego, Neymara. Także no, bo oni akurat biegali koło mnie. Tak. Oprócz tego, że ja biegałem koło nich, bo byłem u nich w szatni. Też. To nie biegałeś koło ich butów i koszulki, tak naprawdę? No, wszedłem. Do, no, wszedłem. No, w ogóle biegałem w ogóle przy tej całej imprezie dosyć skutecznie. Na tyle, żeby się zorientować, że Barcelona, w obecnym kształcie, jeżeli chodzi o zarząd jest to drużyna amatorska. Jeszcze chcielibyśmy przeprosić słuchaczy, jeżeli słyszą taki szum. To, to, o... to jest redaktor Magdziarz. Tak. Dzisiaj redaktor Ja szum, szumi. Biały, biały szum redaktora Magdziarza. Taki będzie tytuł tego odcinka. Unosi się nad nami nie może zajść. Dzisiejszy, jest odcinek, jego duch. Tak, dzisiejszy odcinek jest bardzo kameralny. Wysetnie jest też trochę przeciąg, więc... Tak nagrywamy w trójkę, a okna muszą być otwarte, bo nagrywamy na strychu i gdybyśmy nie otworzyli tych okien, to podcast trwałby 20 minut. A tak będzie. To nie byłoby złe rozwiązanie, biorąc pod uwagę porę. No, więc jeszcze mogę powiedzieć, że mamy tutaj zestaw Mały Chemik. Obok nas. No bo redaktor Kondraciuk miał urodziny, brawo. Tak. Równe, niestety. Miał je mieć przy okazji pierwszego terminu meczu Barcelona. Barcelona się dowiedziała, że redaktor ma urodziny i nie przyjechała, <głos> więc przełożyli je na inny termin. Znaczy nie urodziny, tylko przyjazd. Dlatego mamy zamrożone piwo, które się próbuje rozmrozić. <głos> tak. No, <głos> Powiedz, jak się piwo nazywa. Przemek Strong. <głos> A Stas Jembre. <głos> Jest taki piwo. Przeczytaj co jest na etykiecie. Ale my nie pijemy w czasie pod nagrywania. Po no no to jest zdjęcie Przemka z czasów studiów, zdaje się. Tak, to jest piw. często pod... częstochowska Dokładnie. Chyba na głowie. <głosy> Dobrze, to, to, to może to czas. Czas. ten. Ale na kapsle w oczach. <głosy> w końcu kancel <kapsle> team. <głosy> No. Ale nie pijemy tego piwa, bo zamroził redaktor Konraciuk piwo do stanu. A propos, a, propos, a propos zamrażania, to dowiedziałem się kilku szczegółów. Na przykład Niemcy, jak przyjechali na Euro, to zażyczyli sobie, żeby, bo w szatniach na PG Arena, czyli stadionie w Gdańsku, są baseny. Takie, żeby piłkarze sobie mogli wejść i posiedzieć. I Niemcy, na przykład zażyczyli sobie temperaturę tam, żeby mieć 0 stopni. No to kąpiele, kąpiele lodowe wśród sportowców są bardzo często praktykowane. No, no to teraz uważaj, a wiesz jaką temperaturę w basenach mają piłkarze Lech i Gdańsk na co dzień? Po meczu? No zgadnij. No, pojęcia. No, ką, powiedziałeś kąpiele lodowe są popularne. No tak, tak. 25 stopni. <grywia> Barcelona 14 stopni. Po to, żeby wychłodzić organizm po takim spotkaniu, zażyczyli sobie 14 stopni w takim basenie no i tam wszyscy stawali na głowie, żeby te 14 stopni osiągnąć podobno się prawie udało ale Anglicy bo po słynnym 20, meczu trzeba było zejść z 25, które posiada na co dzień Lechia Gdańsk Anglicy po słynnym meczu po słynnym krioterapia meczu z 25 plus tak po słynnym meczu polskiej reprezentacji tutaj na, na Narodowym zażyczyli sobie właśnie kąpiele lodowe, czyli nie, generalnie no dużo wody i bardzo dużo lodu. Natomiast dziennikarze hiszpańscy, z którymi miałem styczność na stadionie w Gdańsku byli absolutnie zachwyceni obiektem. Usłyszałem wręcz, nie mamy w Hiszpanii nawet pół takiego stadionu. Co, co jest prawdą. No. Dlatego, że nawet Santiago Bernabeu po renowacji nie wygląda tak nowocześnie jak stadion w Gdańsku. Już nie mówię o narodowym. Tylko, tak że dalej. Santiago Bernabeu w zasadzie w każdym meczu gości kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No, Arena jest o połowę mniejsza generalnie niż I Nawet, i nawet jeżeli chodzi, chodzi mi o zapewnienie procentowe. No, ale tam no. jest kogo oglądać. No tak, to ale prawda. Ale okazało się, że Barcelona wynik osiągnęła bardzo podobny jak Real Madryt z, no, z Lefią Gdańsk. No nie, tam no, zdaje się, że pan redaktor nie oglądał tego meczu. Ja tak jednym okiem patrzyłem. No to no. trzeba było oglądać tym właściwym. <głos> to ja się muszę zgodzić z redaktorem, bo... Yy, bo to był bardzo Le dobry ta, mecz. Lechia zagrała Lechi. zadziwiająco dobrze. znaczy, Jeżeli w ja, ogóle można mówić o tego typu meczach. Znaczy, dla Lechi to nie był mecz towarzyski. To prawda. I Lechia zagrała mecz y, naprawdę ponad miarę. Tak? I y, po tym ja na przykład poznaję, że tak... Y, Zapodam temat, który będziemy poruszać trenerów dobrych. Zapodam temat, o który będziemy poruszać. E, dobrych, czyli... temat, o który myślę, że musimy <laughs> kończyć ten podcast. No właśnie. Chodzi mi <laughs> o trenerów. E, są tacy trenerzy, którzy potrafią zagrać mecz ponad miarę e, tego, co posiadają na ławce. Tak I takim trenerem bywa trener Probierz i właśnie taki mecz przeciwko Barcelonie zagrał. Takim trenerem jest trener Stokowiec i takim trenerem jest trener Oliżyński, ale do tego wrócimy później. Był znaczy. No. A wracając do, do tego, coś, co się w Gdańsku działo, no Lechia świetna. No. Rzekłbym nawet, że odkryłem kilku piłkarzy Lechii, oglądając ten mecz, na przykład Sebastiana Madera. No, no tak, ale to ja, ja to. Panowie, no to jest mecz towarzyski. Spotykają się drużyny, które po prostu grają Które nigdy i w innych żadnych okolicznościach nie, nie mają, mają szansy się spotkać. I nawet jeżeli ktoś I jeżeli wiesz, uważasz, w tym że, Barce meczu, że, że, Barcelona, że... że... Barcelona wyszła na ten mecz, żeby, go, żeby sobie go rozegrać, tak? Znaczy, znaczy mówię Barcelona tak, że, wyszła, że... wyszła na ten mecz, żeby go sobie rozegrać, ale w momencie, kiedy się dostaje piłkę do siatki generalnie uh, okazuje się, że przeciwnik nie pozwala ja robić od... wszystkiego, w tym momencie się budzi sportowa złość. Ja I... byłem od piłkarzy Barcelony momentami... Trzymałem Adriano za rękę, jak, za, jak na mnie wpadł. bo. W, w, no ja plen... co, uważasz, że Barcelona grała w jakiś Barcelona, na... Barcelona grała ten mecz może nie na 100%, natomiast grała go na pewno po to, żeby go wygrać. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Żadnej. Dlatego, że po... to, co krzyczał Messi, a miałem go 3-4 metry od siebie do zawodników, którzy mu niecelnie podawali wtedy, kiedy szła jedna, druga, trzecia, czwarta akcja. Poziom zdenerwowania ich, dlatego że te akcje się nie układają, był taki jak w meczu o punkty. Oni byli po prostu źli, że nie idzie. A Lechia wychodzi, strzela bramkę, później strzela drugą bramkę, a Lechia, i Lechia gra dobrze. A Barcelona momentami grała grała źle no i w momencie, kiedy, w momencie kiedy jeszcze doszło do zmian po 60 minucie kiedy wpuściła rzeczywiście tych młodszych, młodszych zawodników no to w Barcelonie już gra po, przestała się kleić w ogóle dobrze to było przy stanie 2 do 2 kiedy Messi wyrównał no bo tak to Barcelona ten mecz po prostu z Lechią przegrała a Lechia jeszcze w końcówce miała dwie piłki na wygranie tego meczu no zgadza się i... No, ja mówię o tym, że wyciąganie wniosków. Znaczy ja nie wyciągam ja placu, żadnych wniosków nie, no, na temat Już mówisz, odkrywasz, odkryłeś kilku zawodników. Nie. O, o... Sebastian Madera, człowiek, który grał bardzo dobrze na wiosnę w obronie Lechii Gdańsk. Myślałem sobie no taki tam sobie biega Madera, tak? Ale to w jaki sposób Madera wypełniał swoje obowiązki kryjąc Messiego od piłki wyprzedzając, przecinając akcję. jak współpracował z Bieniukiem obserwowałem sobie cały czas tą parę pracującą w tym meczu, dlatego że na meczach Lechi w życiu na żywo byłem może pięciu yy, i generalnie nie byłem tak blisko nigdy yy, defensywy, tak? a już na pewno nie przeciwko takiej drużynie jak Barcelona bo widziałem ich głównie na Polonii yy, albo na Koronie naprawdę zagrali świetnie, świetnie zagrali w środku obrony i można to powiedzieć o każdej formacji tak, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Lechię. Zagrali lepiej niż potrafią grać w piłkę. Piotr Grzelczak grając w zeszłym sezonie w Polonii Warszawa w sumie, jakbyś policzył jego dobre akcje w całym sezonie strzelił jednego gola, jakbyś liczył jego wszystkie dobre akcje, to nie zagrał w Polonii Warszawa w całym sezonie więcej dobrych akcji niż w tym jednym meczu przeciwko Barcelonie. No świetnie, teraz zobaczmy, czy tak samo będzie grał w Lidze. No na razie nie gra tak samo w Lidze, ale. No, no właśnie ale lech jak dać. Ale o Lechia... tym rozmawiamy, ale, no bo, nie, no bo, ale rozmawiamy o tym. To zupełnie że... inaczej Dobra. się gra w momencie, kiedy grasz z przeciwnikiem, który gra o punkty. Dobra. No, no taka jest prawda no. przeciwnik grać o punkty, Jagiellonia Białystok, która do tej pory miała dwa zwycięstwa w lidze, sześć punktów. I wychodzi na jakdańsk a Lechia Gdańsk nie wygrała meczu do tej pory. No i mamy I... odpowiedź, jak gra Lech Gdańsk i o czym my rozmawiamy. I... No to był mecz towarzyski. I... I spotykają się te drużyny po meczu z Barceloną i Lech Gdańsk wychodzi tym samym składem, którym zagrała przeciwko Barcelonie. I co robi? Wygrywa z Jagiellonią Białystok. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim trener poustawiał drużynę tak, żeby rzeczywiście z tą Barceloną zagrali najlepiej jak potrafią, a później tak samo ustawione formacje wypuścił na Jagielonie, żeby, żeby, żeby pokazali, że zagrają jeszcze raz to samo. Może nie zagrali aż tak dobrze, ale zagrali na tyle dobrze, żeby pokonać Jagielonie Białystok. I tutaj wartość jednostki treningowej, jaką był mecz, mecz przeciwko Barcelonie dla Lechi, wychodzi w 100%. Ale ja nie mówię, że, że, że to nie jest, że, że ten mecz właśnie jako jednostka treningowa nie ma wartości. A nie ma, ma wartości ma co? Co? Panie nie ma ten, ja, ja bym się nie podniecał tym, że, że Lechia zremisowała dwa do dwóch, że, że wiesz... Że, no lepiej, żeby że, że zagrała to... jak Valerenga Oslo albo jak Santos, nie? Nie, nie ale nie, nie, nie, rzecz, to się chyba nie bo bo chodzi bo mi Panie o to, że, że nie ma się za bardzo nie, czym podniecać. absolutnie jest się czym podniecać. Dlatego, wiesz, że, że, dlatego, że powiem wam, jeszcze byłem świadkiem rozmowy na odprawie technicznej dzień przed meczem zamkniętej, tylko dla ludzi, którzy ten mecz organizowali i tam padały różne pytania techniczne, poruszanie kwestii dotyczących komunikacji i tak dalej, no wszystkiego, co jest związane z organizacją spotkania. I po meczu z ręką Oslo, padło pytanie czy ktoś jeszcze widzi jakieś zagrożenia, jakieś, jakieś problemy związane z organizacją spotkania na zakończenie. W tym momencie podniósł trzeciego rzędu, tam było ze 30 osób na tym, na tym spotkaniu z PGRN i organizatora meczu z, z ich strony. Podniósł chłopak rękę i powiedział, no ja jestem informatykiem, widzę taki problem, mamy panel na tablicy wyników ustawiony w ten sposób, że możemy wstawiać tylko wyniki jednocyfrowe. Tego typu Problemy mieli organizatorzy meczu, bo myśleli, że może być tak, że Barcelona wyjdzie i tam będzie 11:0. Tak jak w dzisiejszym meczu. Nie o tym, że no się myślisz. Chodzi ale, o to, ale... że zawsze musi być taka możliwość, bo nie wiadomo, co się wydarzy na meczu. Tak, ale panel musisz przestawić, to zajmuje parę godzin, tam trzeba przeprogramować go, tak? Ale komuś w głowie świta tego typu pomysł, wszyscy się śmieją tam przez 30 sekund z tego, ale później do wszystkich dociera, że rzeczywiście. Realnym problemem jest to, że należy przestawić panel Bo w tym meczu może być 11 do 0 Albo 11 do 1 Ale w tym meczu jest 2 do 2 I bliżej zwycięstwa w tym meczu jest Lech Gdańsk A dzisiaj oglądając mecz y, Tajlandii przeciwko Barcelonie tam dwucyfrówka też się prosiła, a tam gra reprezentacja kraju, która grywa ze sobą od czasu do czasu. To znaczy to... Barcelona, też, też, też panowie z Barcelony zobaczyli, że jeżeli jest drużyna, która dobrze gra stałe fragmenty gry i zagra na wysokiego piłkarza takiego jak, jak Bieniuk, to mogą stracić bramkę z każdym. Czyli to, co zrobili z Celtikiem, to, co zrobili z Milanem, to, co zrobili z Paris Saint-Germain, po prostu Jeden gość w kryciu zgubi zawodnika, jest, jest bramka, tak? I Lechia wykorzystywała tego typu sytuacje ciągle. Po prostu nie grali z ogórkami, grali z drużyną nastawioną bardzo dobrze przez trenera i drużyną, w której gra paru dobrych piłkarzy. I okazuje się, że ta Lechia, z której tak wszyscy się trochę śmieją, tam przychodzi po 4000 kibiców, 5-6, tyle co było samych kibiców Barcelony na meczu. Na, na, na te mecze na co dzień w Gdańsku. A okazuje się, że może warto. Może warto tam chodzić. Może warto, na, bo to jest piękne. No ale niebie. jak sam powiedziałeś, widzisz, sezon zaczął się od, od, od, od, od braku zwycięstw w Lechii. No, ale, jak ale, jest, no, ale po i, meczu z Barceloną nagle przychodzi pierwsze zwycięstwo. Nagle przychodzi no, to, co wiara co będzie, w siebie. Zobaczymy co będzie dalej. Nie, no, Oczywiście, no, że no, to jest, Natomiast no o to rysi, chodzi, chodzi no. o to że Wartość tego typu spotkania, poza jakby oczywistą wartością marketingową, tak, no to dla show. No, no to oni show, przyjeżdżają, no. zarabiają pieniądze, Oczywiście, ludzie oglądają Oczywiście, no to jest komercyjny show. wyjazd. Oczywiście, jest to komercyjny wyjazd jest to rodzaj takiego show i my na przykład będąc, ja no, osobiście będąc na trybunach, nastawiałem się na tego typu spotkanie, że tam sobie siadam na tych trybunach, kupuję sobie piwko i to jest show. Obejrzę z bliska Messiego, zobaczę kilka efektownych akcji być może, a to co zobaczyłem, zobaczyłem mecz. I to, i to był dla mnie szok, że ja tam zobaczyłem mecz. Nie no nie, nie, nie opowiadajmy, że zobaczyłeś mecz, bo Barcelona grająca o punkty Arneśle, wygląda ja proponu, zupełnie inaczej. Ja no. No, naprawdę wierzycie, że Barcelona grająca o punkty grałaby w ten sposób z Lechem i zrealizowałaby dwa Widziała, do zauważy. To, no, to nie Widziałeś, widziałeś, no, widziałeś, widziałeś no, no. parę dni no. wcześniej mecz Barcelony z Bayernem? Problem między nami polega taki na tym, że pan tego meczu nie widział. No, I pan opowiada mając jakąś teorię w głowie. A my byliśmy na tym meczu i widzieliśmy jak to wyglądało. Barcelona Bardziej, jest bez jesty Pedro, Piquet, Pujola, że to nie oznacza, i Seska. Oczywiście, że to nie oznacza, że Lechia jest na takim poziomie, że może być e, równorzędnym e, przeciwnikiem dla no Barcelona. Nie, nie, nie. W żadnym wypadku. Nie, My próbujemy nie. powiedzieć, że tam się odbył mecz. A nie pokaz, bo to, co było dzisiaj em, w Tajlandii, to był pokaz. Oni mijali, mieli ustawione Harlem Globusters tak, kontra w MK, MK, MKS Wieczwianka wie, wie, I Wszyscy się spodziewali, że coś podobnego, podobnego <coughs> rozegra się y, na PGA Arena. Okazało się, że tam był normalny mecz. Ludzie byli w szoku. Że, że złością sportową włącznie ze strony piłkarzy Barcelony. Barcelony, tak. Bo I oni byli z głupotą też. I, tak, tak. I też z głupotą piłkarzy Lechi, którzy faulowali Neymara. To była głupota kompletna. No proszę, to było następne, takie. No, ja, nie dziwię się. <laughs> Znaczy, kopali go tak. Tak, na, na, tak pro forma. Znaczy, co ciekawe, nie kopali na przykład wcześniej Messiego, tak. chociaż mieli ku temu okazję. Znaczy, wymyślili sobie, że będą kopać akurat Neymara, który wyszedł na 15 no, minutwa. na no, no ale no. okej, okay, no ale dobra, no, taki mieli pomysł, żeby tam, żeby dowieźć wynik, a wcale nie musieli go, tak jak powiedziałem, dowozić, tylko mogli wręcz cofnąć. Zwłaszcza, że Neymar anemiczny. No, 7 kilo stracił, a do tego ja uważam, że, że rzeczywiście to, co. To, to, do co, tego zaraz wrócimy, to co poczytałem to, tak. na temat tej anemii Neymara, no to mnie to po prostu przeraża. Znaczy, nie? To do tego wrócimy, wrócimy w ogóle do, do bo mamy trochę też wgląd od wewnątrz, jak wygląda zarządzanie Barceloną i to jest tak wygląda, nie kontra, wesołe, nie wesołe. No nie, to nie, dla kibiców to w ogóle nie jest wesołe, bo, bo może od razu o tym powiemy. Nie Ale to zaraz, wesołe, bo, no. jakby chciałbym skończyć, że wartość tego typu spotkania to jest po pierwsze wartość ta komercyjna dla widzów, ale z drugiej strony jest to wartość sportowa dla tego słabszego zespołu. Dla silniejszego, wiadomo, on wychodzi, daje show, zarabia pieniądze, promuje swoją markę wśród kibiców no, ale w danym to, to, to kraju. To znaczy, nie musisz przekonywać. No, to, to okre, tak ale dla tego no. słabszego, jeżeli on naprawdę gra w piłkę, to jest, to nie jest tylko jednostka treningowa, to jest jednostka treningowa o wyjątkowej wartości. Nie, no tak, no wiadomo, dlatego, że, że dla nich spotkanie z takimi zawodnikami. Zobacz, jeżeli grasz i zatrzymasz nawet Messiego w presezonie, Zatrzymasz go 2 trzy razy, to potem zupełnie inaczej podchodzisz do meczu. Nie, no, ale w, to ja nie mówię, że nie, no to oczywiście, tak, że tak. Jeżeli jesteś stanie. No. Znaczy, to jest mecz To jest to jest, to jest sparring jak najbardziej, I to, to można go wykorzystać. Poza tym, nazwa Gdańsk, dzięki temu, dzięki temu meczowi tylko w meczach, e, które były potem, tak? Czyli mówię o meczu z Santosem i o meczu z reprezentacją Tajlandii. Nazwa Lechia lub Lechia Gdańsk lub nazwa miasto Gdańsk padła taką ilość razy, że prawdopodobnie mecz był transmitowany sam mecz był transmitowany do 130 państw. A okazuje się, ja, a okazuje się tak, to był najlepiej transmitowany mecz Lechi w historii tego klubu. To no. na pewno, to, to bez dwóch zdań. A oprócz tego, oprócz tego, dzisiaj, oglądając mecz reprezentacji Tajlandii, słyszałem nazwę Lechia Gdańsk jakieś 30 razy dlatego, że wszyscy podkreślali to, że Santos się nie miał szans, że Valerenga nie miała szans. No Bayern to jest inna półka i zagrał bardzo mocnym składem z osłabioną Barceloną, ale Lechia Gdańsk jako jedyna drużyna na świecie do tej pory postawiła jakieś warunki Barcelonie. I ale tak... jakie to ma znaczenie, że tłum ma... przyjadą oglądać nie, tą Lechię? No nie. dajmy spokój. No... Nie, no, no, no jakie to nie. ma znaczenie? No to, ma, ma to ma znaczenie takie, że wiele milionów ludzi na świecie dowie że pro... się o tym, że, ta że w ogóle istnieje. Że w ogóle jest taki klub, nie Le Le Legia, tylko mm -hmm. Lechia, że są dwa kluby, które no mają podobne co nazwy. W klubie? Jak co zmieni w klubie? Jak znaczy zmieni W samym klubie to już widać, że zmieniło. Dlatego, ale że to... oni wszyscy... Oni... Jeden ja... mały kroczek. To jest, właśnie wiesz co, polega wiesz, co promocja. zmieniło w klubie? To, że zawodnik Barcelony, Ilie Sanchez, młody chłopak, ale już zarabiający więcej niż jakikolwiek e, piłkarz e, e, Lechigdańsk. Gdańsk 10 minut stał pod szatnią e, Barcelony czekając na to, żeby wyszedł do niego Piotr Grzelczak i zamienił się z nim na koszulki dla takiego Grzelczaka tego typu informacja to jest w ogóle przekaz pod tytułem halo, jestem piłkarzem Ilie Sace, No to spore ktoś, do, do niego dotarło no wiesz, no, być wcześniej grając w Polonii, Warszawa przez cały sezon strzelił jedną bramkę, kopał się głównie w czoło i nagle się okazuje, że on się potrafi spiąć, trener go potrafi ustawić, on potrafi zagrać mecz, a po meczu piłkarz Barcelony stoi, czeka na niego pod szatnią. Nie na kogokolwiek z Lechi, nie na Bieniuka, nie na Wiśniewskiego, nie na Matsui, tylko czeka na zawodnika Grzelczaka. Mało tego, to co miałem na radiu, to co, to, co słyszałem na radiu, piłkarze Barcelony na radiu mówią, mówią, że proponują piłkarzom Lech Gdańsk wymianę sprzętu. Tak? W związku z czym oni wszyscy między szatniami wychodzą do, do, do, do, do, do, na korytarz i wymieniają się wszystkim, co popadnie. Koszulki, buty. no Pełen respekt ze strony piłkarzy Barcelony w stosunku do, do zawodników Lechigdańsk. Gdańsk. Tak? Z, za to, w jaki, sposób, w jaki sposób Lechia ten mecz zagrała. To są rzeczy, o których media żadne ci nie opowiedzą. Bo... Ale ja nie kwestionuję wartości tego meczu jako właśnie... No, się pan... Ale się nie kwestionuję, nie, co to daje za za to cenimy? Bo co byśmy tu robili, gdyby nie redaktor Emeryt, który zawsze jest... Zadałeś pytanie. Co to Zaczęliśmy daje rozmaw... Zaczęliśmy, nie, bo, bo, bo, bo zboczyliśmy trochę z tematu. To jest jedna. Zaraz odpowiem na to pytanie. A był jakowy? Tak, no, zaczęliśmy, zaczęliśmy od tego, że, że redaktor Zawada odkrył kilku zawodników na tym meczu i opowiadał o tym, jak, jak fenomenalna jest Lechia Gdańsk. Bo dobrze grający Madera przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała, to dla mnie nie jest żadne odkrycie. I, a, druga, a, druga kwestia, a druga kwestia jest taka... Je, ja mówię, że to jest świetne show, to jest świetny mecz pokazowy i jak najbardziej ale, to ma no, ogromną wartość również dla zawodników Lechi, do tego, żeby spotkać się z takimi zawodnikami i zagrać taki sparing, że jest to fenomenalna sprawa, ale wyciąganie jakichkolwiek sportowych wniosków z tego no, meczu otóż nie. jest bez sensu, dlatego jest że mecz pokazowy dlatego, w tenisach. Ale nie. jakich nie. wniosków no, sportowych? Ja nie mówię tu o wnioskach nie, po, sportowych. To redaktor Zawada wyciągał znaczy ja, nie. Nie. No. Wyci wnioski. Oczywiście, że wnioski sportowy jest polski sportowy. Jeżeli jestem w stanie zabrać piłkę Messiemu u trzy razy w meczu, to znaczy, że ja... Ja, ja jeżeli mam, a tam są i piłkarze 19-letni w Lechigdańsk, którzy grali w tym meczu. Jeżeli jestem w stanie zagrać normalnie z Barceloną, to jako zawodnik siódmej czy ósmej drużyny polskiej ekstraklasy, znaczy, że mogę sobie otworzyć mózg i oczy i jestem na tyle dobry, że mogę zabrać piłkę już każdemu, tak? I dla mnie ani Legia, ani Wisła, ani żaden inny polski klub, to nie jest żaden przeciwnik, tak? W tym momencie. Więc teraz rolą trenera jest tylko pokazanie mi, jak się mam na tym boisku ustawić, w jakiej taktyce mamy zagrać i mogę zrobić wszystko. Mogę, mogę wygrać z każdym. I oni tak to odebrali. To jest bardzo... No to zobaczymy w sezonie, jak to będzie wyglądać? No oczywiście, że zobaczymy w sezonie, bo trenera mają dobrego i yy, i, no I na razie pierwszy sygnał jest taki, że wygrali z Jagielonią, która jako oprócz Legii jako jedyna rozpoczęła w miarę przyzwoicie i na równym poziomie sezon, a też trenera mają nieprzypadkowego i parę całkiem przyzwoitych nazwisk. Piłkarze Barcelony... znaczy, ja zadam pytanie wprost. Czy pan, panie redaktorze, uważa, że takie mecze nie powinny się odbywać? Ja uważam, znaczy, że, że nie powinny obcie... się odbywać na przykład osobiście. Ty uważasz, że co? Ja uważam, że mecze towarzyskie, ja osobiście uważam, że nie powinny się odbywać. W ogóle. w ogóle. Dlatego, że to jest cyrk na kółkach i generalnie y, zmarnowanie y, czasu i, i oszukiwanie ludzi. Tak Nikt uważam. Nie rozumiem. No, no nie No, teraz znaczy, aha, no nie, no Ja tak, tak uważam, że mecze towarzyskie w piłce... No może możemy... pójdźmy, zostawmy redaktora. No nie, no dobra. on nie, no. Zagra ten Co nie znaczy, no. że jeżeli już. Jego lewa kula rozmawia z prawą i teraz się ta druga dorwała do no, no, no dobrze, no ale. No bo słuchajcie, co, no, co dobrze, wam Nie, no, bo właśnie znaczy, jeżeli, Ale jeżeli już mamy ten mecz towarzyski, jeżeli już ktoś spowodował, że do Polski przyjechała taka drużyna jak Barcelona. To ja, jako trener albo jako zawodnik, powinienem zrobić wszystko, żeby się czegoś z tej lekcji nauczyć. Ale generalnie, tak w ogóle, no tak, jeżeli no chodzi o futbol, mówię. w ogóle mecze towarzyskie. Czy to w drużynach reprezentacyjnych, wolałbym, żeby tam się odbywało normalne zgrupowanie, żeby ci piłkarze. W ogóle mecze towarzyskie, klubowe. To jest w ogóle jakaś parodia. Znaczy jest... Nie, no, no to jest komercyjne przedsięwzięcie. Ale, no, nie, no, ale komercyjne. co komercyjne przedsięwzięcie? No nie, no nie, bo odbywają się też i niekomercyjne mecze towarzyskie. No przecież na, jak jest jedno zgrupowanie do Turcji, Legia czy ktoś tam i, i jak rozgrywa z Ale jest bardziej meczów, jako no. jednostka tego ale, no, no tak, no, tak, no tak, tak, Jako jednostka treningowa. Tak. No, znaczy to, to, też niby, to, traktuję, to też niby no. była jednostka treningowa. Ale ja generalnie jestem przeciwny tego typu rozwiązaniom. Dlatego, że w ogóle jestem przeciwny rozgrywaniu jakichś dziwnych turnę po Chinach, Tajlandiach, Malezjach, Polska. Stanach no, ale Zjednoczonych, mieć. 57 milionów na transfer Neymara. Z czego chce mieć? No. Ja w ogóle nie chcę mieć 50 milionów na, na żaden transfer Neymara, bo ja w ogóle uważam, że to jest zawodnik w Barcelonie niepotrzebny. No nie, no dobra, no to te, a, wcześniej, a wcześniej na Ibrahimowicza, no, a wcześniej na Adriano, no, w ogóle no, a, uważam... a wcześniej na Dawida Winona. Nie, no. ja, w, ja w ogóle uważam, że. No że... To jest. Żeby, żeby klub miał pieniądze i takie duże pieniądze, żeby móc płacić takie, te, taki garze takim zawodnikom jak Messi, żeby mógł płacić takie pieniądze, musi zarabiać. Żeby ja ogóle... zarabiał, to dobra. musi organizować wyjazdy komercyjne. Ale no, wyjazd, tak to jest, ale wyjazd no. komercyjny przede wszystkim tego typu nie przynosi takich pieniędzy. Pieniędzy, za które jesteś w stanie zapłacić nawet pensję zawodnikom. Mało tego... Ledwo Ale to po nie którego... chodzi o to, chodzi wyjazdy do Chin i tak dalej, to jest sprzedaż koszulek, to nie chodzi o to, że za, za dany mecz zagra... to dostaniesz też jest, tyle. To też jest legenda, dlatego że koszulki sprzedaje się tak naprawdę... Czyli na... się nie opłaca klubom wyjeżdżać tam do Chin. Znaczy, tam... Nie, opłaca im się wyjeżdżać, tylko pytanie... Czy de facto później sportowo im się to opłaca, w, w, w, w, podsumowując cały sezon? Ale to Dlatego, nikt nie pyta o sportowo w tym momencie, tylko nie, pyta o nie, finansowo. Ma, nie ma jednego bez drugiego, nie ma, to wiesz, kluby, które y, robią tak jak, to są takie wyniki, no pokazuje, że na przykład Real dawno już czegoś nie wygrał. No, bo no, znaczy, wygrał no, pięć Pucharów przez ostatnie 10 lat, yy, a jeździ ciągle i sprzedaje koszulki. No, to ma się świetnie finansować. No, no i Ale, to, no to ale właśnie... w sporcie nie chodzi o to, żeby się mieć świetnie finansowo. W sporcie chodzi o to, żeby wygrywać. No tylko, że rzecz w tym, że w piłce nożnej. Nie, i to ważny to jest cel. Ważny jest najważniejszy, jest najważniejszy cel. Klub, myślę, klub, tak. myślę, że to już jest kwestia to jest. Niestety jest jałowa. tak. Bo tak, o że wartość finansowa. klubu to jest biznes. Nie, bo wszystko zostało dzięki Perezowi w realu, wszystko zostało w ogóle w futbolu stawione na głowie jakiś czas Ja bym czas proponował, żebyśmy porozmawiali o nie, Barcelonie. Barcelonie. Dobra, bo Barcelona idzie dokładnie w tym kierunku. No Celem przestało być wygrywanie trofeów sportowych, dlatego pogoniono Cruyffa i Guardiolę między innymi, bo to byli ludzie, którzy myśleli kategoriami... I teraz ol, oczywiście ol, ol, mówisz o Barcelonie. Mówię o Barcelonie, ale, o Real, ale, ale, też te, ale mówiłem też wcześniej o wcześniejszym Realu. Celem w, w sporcie powinno być zwycięstwo. Środkiem do odniesienia zwycięstwa powinny być pieniądze. Jeżeli wygrywam, Powinienem być lepiej opłacany i pieniądze, które przynosi moje zwycięstwo, powinny nakręcać kolejne zwycięstwa tej drużyny. Podczas kiedy teraz jest tak, że celem są pieniądze i tak naprawdę od momentu pojawienia no, się, się, zgadzamy. No, nie wiem czy się zgadzamy, dlatego że celem w tej chwili jest zarabianie pieniędzy, no a nie wygrywanie. No nie, właśnie o tym mówię. Wygrywanie przestało być celem w piłce Ta, nożnej. No I to mówię. nie jest strona, po której ja jestem. Mnie taka piłka nożna ale nie, to nie interesuje. Nie rozmawiamy o tym, czy to cię interesuje, czy nie. Ja mówię o tym po prostu, jak to wygląda i jak jest. No ale ja to... nie mówię, czy nam się. Ja, ja, ja, dlatego, ja nie... dlatego Guardiola ja, ja, nie, nie mówię, pracuje w Bayernie, podoba, a nie, nie pracuje w Barcelonie. Dobrze, ale ja teraz wracając i patrząc z perspektywy Lech Gdańsk, dla nich taki mecz jest wartościowym meczem. Oczywiście, że ja tak. też tak uważam. Dla Barcelony to jest zarabianie pieniędzy i może się nie zgadzać, natomiast dla Lechi to ma też dużą wartość treningową i wartość. No byłem na konferencji sportu. prasowej i pytanie jest, zadane. Jest ta, tak jak było w, w zeszłym, zeszłym roku, tak, jak w zeszłym roku y, była ta, ta sprawa ze Śląskiem, że tam kibice Śląska się bożyli, że tak naprawdę to jest wszystko bez sensu dlatego, że oni będą musieli grać z jakimiś klubami zamiast, zamiast się skoncentrować na lidze. Mistrzów Mistrzów, tak. Czyli na meczu, Zobacz, czyli tak, na meczu z Helsingborgiem. A potem co tak. zrobili? Kibice Śląska-Wrocław? Przyszło ich 7 tysięcy na byłe... mecz domowy z Helsingborgiem. Znaczy, ja... olali znaczy... drużynę na dzień dobry. Znaczy, to była w ogóle śmieszna sytuacja, bo sami zawodnicy yy, w tym momencie Śląska się śmiali i z Ligi Mistrzów i. i... I, i z tego, czy, znaczy, że mogą w ogóle ze przejść charyf, możliwości tak. I ze swojego Mistrzostwa Polski się śmiali. także. No i no tak, no tak. No, no, no, to to to nie, to to to nie, bo tym nie wracajmy Polski jest... w historii. No ale okej, to jest. No ale dzisiaj jaka, oglądaliśmy, jaka, jaka Legię, tak dzisiaj oglądaliśmy Legię Warszawa z Moldę i no i wszystko fajnie, Legia awansowała, będzie grała w fazie grupowej Ligi Europejskiej, ale tak grająca drużyna, no cudu potrzebuje, to po żeby wyeliminować widok, no. Celtic Glasgow. Yy, nie, no, dajmy pokój. Czy nie wiem, czy to kogokolwiek innego dalej. Tak? Dobra, wróćmy na razie do tej Barcelony. Znaczy, no, a kolejnym dowodem na to, że w Barcelonie, w Barcelonie zmiany idą w stronę Realu Pereza jest to, w jaki sposób w Barcelonie czytane są kontrakty piłkarzy. Pierwszym przykładem tego był kontrakt Kejty. Okay, no, nawiązuje do tego, że w, w Realu też nie czytano swego czasu kontraktów. Później płacono wysokie bardzo odszkodowania. I, a, a w Barcelonie pierwszym tego, tego, tego typu wypadkiem był kontrakt Sejdu który nie rozegrał odpowiedniej ilości minut, później odszedł za darmo, a można było, a gdyby rozegrał odpowiednią ilość minut, to jego kontrakt wynosiłby 15, kwota za jego odejście 15 milionów euro. Okazuje się, że 15 milionów można było, nawet jeżeli był. Ale to byłoby... naprawdę wierzysz, że nikt nie wiedział, że Oczywiście, że, że wierzę, taki... oczywiście, że tak. Mało tego, to samo było teraz z Tiago. Tak powiedział jeden z umierających bodajże pisarzy, czy władców już nie wiem kto. w Kejcie? B... Nie, tak, między innymi. <grystanie> kazał się pochylić osobie, która nad jego łożem śmierci powiem stała i powiedział nie potrafisz uwierzyć, jak małą mądrością ten świat jest rządzony. Także panie Erneście, no. to właśnie tak jest. Jeżeli się panu wydaje, że tak wszyscy, że się zarządza wielkim klubem, to tak naprawdę się wie wszystko i się podejmuje nie tylko no, ale sensowne to toczy, toczy negocjacje decyzję. nad kontraktem, to no, myślę, że tak nie no, Posłuchaj o kontrakcie Neymara no, no teraz. Po drodze był kontrakt Tiago, któremu zapisano w kontrakcie 18. No, ale mieście. widocznie komuś zależało, żeby, żeby na przykład pominąć. Ale niekoniecznie no. musi komuś zależeć. To są po Ernesta, Gawła, teoria spiskowe. teorie. Nie, po prostu indolencja. To od razu, to przejdę do rzeczy. To przejdę do rzeczy. Byłem obecny przy, przy rozmowach z Barceloną dotyczących tego, kto będzie, wystąpi ze strony Barcelony ze względu na to, że nie zagrali w pierwszym terminie, ale zagrają w drugim. No i padło nazwisko, no dobra, to zagra Neymar, tak? No i okej, okay, możemy mówić o tym, że Neymar zagra i okej, okay, Neymar, będzie, Neymar, będzie Neymar będzie grał w Gdańsku. Mija 24 godziny, okazało się, że jakiś miejscowy pan Xavier Jose czy jakiś inny doczytał, wreszcie przeczytał kontrakt Neymara i okazało się, że kontrakt Neymara skonstruowany jest w ten sposób, że nie można komunikować tego, że Neymar wystąpi w presezonie w jakimkolwiek meczu i nie można reklamować meczów z jego udziałem, dlatego że prawa do jego wizerunku podpisane są w ten sposób, że do rozpoczęcia nowego sezonu nie można Używać go w reklamie. Ale to widać, że ktoś podczas... doczytał ten ten. ten Przepraszam, ten, bo oni... ludzie, członkowie zarządu, siedzący i negocjujący jego przyjazd do Gdańska, nie mieli o tym zielonego No od Tego pojęcia. mają prawników, którzy powinni to Przepraszam Cię, jeżeli... Kto... Firma, firma organizująca przyjazd yy, Barcelony do Polski, czyli Polish Sport Promotion, miała trzy agencje, yy, trzy kancelarie prawne. Barcelona przy tych rozmowach miała jedną, która tego kontraktu nie znała. Nikt nie znał kontraktu Neymara kropka w kropkę. Po polskiej stronie agencja sprowadzająca Barcelonę była przygotowana 100 razy lepiej niż klub FC Barcelona do przyjazdu Barcelony. Postawa w Barcelony w tych negocjacjach jest zatrważająca, jeżeli chodzi o punkt widzenia kibica tego, tego klubu. znaczy, że pieniądze, które się płaci, idą nie wiadomo na co, i nie wiadomo kto i za co te pieniądze tam się tak robią. no to dlatego powinniśmy się, się cieszyć, że wchodzi nowy ale, pomysł Unii Europejskiej <grym>, Znaczy Komisji Europejskiej jest podobny pomysł. Znaczy pomysł ma... to sobie może być. Nie można no tak, zmienić no statusu no klubu, mój po prostu tak sobie wejść z butami i zmienić komuś status klubu, dlatego że ktoś ma takie widzi mi się. Szczególnie, że te przesłanki mówimy teraz o sytuacji, w której Komisja Europejska Taka. stwierdziła, że Barcelona i Real Madryt będą miały zmienione statusy i nie będą być mogły zarządzane przez, przez członków klubu, dlatego, że to ich faworyzuje. Przepraszam, po pierwsze, w jaki sposób faworyzowane są kluby, to głupo, to w, jest których, w których, w których członkowie, członkowie klubu dobrowolnie zrzucają się, ustalają sobie składkę, zarząd, który wybrali dobrowolnie, ustala im składkę i oni tą składkę płacą co roku. Poza tym, czy to niesie ze sobą jakieś pozytywy? Wystarczy popatrzeć na dwa pozostałe kluby, które zarządzane są w ten sam sposób w Katalon w Hiszpanii. To jest Osasuna Pampeluna i Atletic Bilbao. Ich wyniki finansowe jakoś nie powodują, że te kluby są preferowane, a, jeżeli chodzi o strukturę a zarządzania. 15 minut podcastu informuje, że również w Barcelonie nie przynosi to efektu. W Barcelonie nie przynosi efektów co innego. W Barcel Barcelona, no bar... Ale ktoś ten zarząd wybrał. No ci no, kibice, ale no. za, wiesz, w Barcelonie jest to sytuacja specyficzna, bo kluby typu Real, Madrid i Barcelona, tam jest samo zadowolenie kibica takiego, który mieszka w Hiszpanii, e, opiera się na tym, czy jesteś wyżej w tabeli ligowej nad tym drugim. I nie, i nie rozliczasz prezesa, prezydenta klubu z tego, czy, e, czy on wziął w łapę 10 milionów euro przy transferze Neymara, co jest wielce prawdopodobne, albo nawet pewne, dlatego, że jest tam absolutny wał od samego początku do samego końca. Ten cały transfer to jest w ogóle jakaś, jakaś rzecz, którą powinna natychmiast zająć się prokuratura. I Nik nikogo to tam nie martwi. Najlepiej nikogo Wrocławia. To... No, no nie, no, tam, tam jest chyba więcej roboty niż, niż dla samego Wrocławia, bo tam jeszcze, jeszcze pół Brazylii bogi. No, ale to... prokuratora wrocławska jeszcze... ma potem teraz doświadczenie. Bo okazuje się, że, okazuje się, że Neymar został kupiony za 40 milionów euro, a nie za 57. Bo 17 milionów to są kwoty prowizyjne. Tak, tak, nie 10. 17 milionów to są kwoty prowizyjne. tak? Ale nikt nie jest w stanie wykazać transparentnie do kogo te pieniądze poszły. 17 milionów euro. A do tego nikt tego kontraktu nie zna ze strony klubu. Czyli jeżeli siadasz i rozmawiasz z prezydentami, yy, z wiceprezydentami klubu i oni nie znają tego kontraktu, oni nie wiedzą, co ten zawodnik może, w jaki sposób może zostać wykorzystany, a w, a w jaki sposób nie może być wykorzystywany. tak? Przez klub. Ten, ten zawodnik został sprowadzony po to, nie, nie tylko po to, żeby sprzedać te 370, 670 tysięcy koszulek, zanim po raz pierwszy kopnął piłkę i się zwrócił z zakupu, co jest chore absolutnie moim zdaniem. Tak? To kierunek, w którym idzie piłka nożna od, od czasu Beckhama, od czasu jego przyjścia, ale Beckham zdążył piłkę kopnąć przynajmniej 10 razy, zanim się zwrócił, a kosztował jedną, prawie trzecią tej kwoty, za którą przyszedł Neymar. Neymar Piłki nie dotknął w ogóle w Barcelonie na boisku i już się zwrócił ze sprzedaży koszulek. To jest mm, jakieś abarracja. To świetny biznes. Bo. Znaczy, no właśnie o to chodzi. A gdzie tu futbol w tym wszystkim? No nie, nie, nie. No to <grym> właśnie przed chwilą zgodziliśmy się, że, że niestety świat wygląda tak, że sport i wynik sportowy już nie jest najważniejszy w tym No nie, nocnej. no dla mnie jest. Wielu. Wiel... Nie mówię dla ciebie czy dla mnie, mówię dla właścicieli klubów, no o tym no więc ja dlatego dlatego typu, momencie, dlatego dlatego dla typu nie dlatego typu właścicieli klubów, czy czy czy, czy ma w kieszeni więcej, czy klub ale jest nie to, mnie to mnie to mnie interesuje. to interesuje, a mnie to nie interesuje, o tyle, o ja ja bym... na, na kondycję i na sposób znaczy, oczywiście, bo, powodu, no. bo jeżeli bo jeżeli ja płacę te tam swoje tam swoją tam składkę i klub Odnosi wyniki, Na pewno bo mnie wyniki bo zawada mnie... przestanie płacić składkę, musimy coś zmienić. <śmiech> Oczywiście, <śmiech> że tak, dlatego, że dlatego, że jeżeli, że, <śmiech> jeżeli, <śmiech> jeżeli <śmiech> zawadów będzie 50 tysięcy, to klub ma poważny problem. Bardzo poważny, dlatego, że przestaje klub przynosić po prostu dochody. Poza tym wystarczy raptem 5 tysięcy tych zawadów, żeby tego prezesa, żeby tego prezesa odwołać. I wtedy prezes ma też poważny problem, dlatego, że musi się, mało tego, wtedy, jeżeli jest odwołany, można jeszcze go, jeszcze go można jak postawić. Jak w Polsce. No nie, no, na, tym polega, na tym mniej więcej polega demokracja. <grym> no i, i, i Hanna, ma, Hanna będzie miała ten sam problem, co Rosel za jakiś czas, bardzo szybko. Z tego samego to, powodu. Co ignorancja. I po, po, be, musi ignorancja, kupić, musi kupić tak. Neymara. Musi kupić Neymara. Ona, razu ona kupiła. Lepiej, tak. Neymar Hanny Grąkiewicz, Wals nazywa się Pepsi Arena. Kupiła sobie Neymara za 500, za 500 milionów złotych i położyła przy okazji cały sport, kilka przedszkoli i parę innych rzeczy, które spowodowały, że poziom zdenerwowania społeczeństwa warszawskiego jest taki, że mimo tego, że wydaje się, że wszystko jest w mieście w porządku, to ignorancja w, w relacjach z tak zwanym kibicem, czyli tutaj, czytaj, obywatelem miasta, jest taka, że wszyscy mają Pani serdecznie do. Panie redaktorze, pan jest nieobiektywny, ale ja doskonale pana ale rozumiem, bo jest chyba, że, chyba, że jesteś tym kibicem, który właśnie zasiada na tej Pepsi-arenie Tylko, że, tylko że weź pod uwagę, że i... spojrzenie na tylko, to, że weź, weź, nie niestety w... ty, tych kibiców, którzy mają tak, jest trochę więcej niż Tak, ty, tak ale, ale ci kibice, którzy zasiadają na, na, na tej Pepsi-arenie, to politycznie nie jest elektorat tej partii, której przedstawicielem jest Hanna gronkiewicz walca akurat. No I o tym ona zdaje się zapomniała od samego panowie, początku. to nie, nie jest problem w tym, że Stadion został wybudowany. Problem jest w tym, jak to się wszystko odbyło. To Oczywiście, że tak. I I ostatnio, problem... Bo to, że jest stadion i to, że Legia jest dotowana, przed... to, jest w to w ogóle nie jest problem. To, to w ogóle super, tylko chodzi mi o to, że jak to jest zrobione, jak została sprzedana nazwa i jak podpisany no, tak, został kontrakt. Tak, tak, no, znaczy to tu jest o, problem. Tym, o tym mówiliśmy wielokrotnie, tak, bo generalnie, dla, generalnie jeżeli Legia ja ma, wygrywać problemu, na boisku, tak. ma wygrywać na boisku i ma być na równych prawach traktowana z pozostałymi klubami warszawskimi, to dla mnie Legia może być co roku mistrzem do końca świata. Ważne, żeby miała taki sam poziom startu i, taki sam poziom, i w tym samym miejscu osiągała metę, yy, gdzie no, pozostałe, to, gdzie nie, pozostałe no, nie, drużyny. No nie, no nie, no to teraz mówisz o jakiejś utopii zupełnie. No nie, no nie, no przepraszam Cię, jeżeli je, jeżeli, jeden za, jeżeli, nie wiem jesteś ojcem dwojga dzieci i jedno wyposażysz no sprzęt, płacisz a, mu za trenera i tak, ojciec, dalej i tak dalej, a drugie a, drugie, a drugiemu, a drugiemu a na drutach, nie jest matką wszystkich klubów sportowych w Warszawie, a, to jest a, złe porównanie a poza tym, poza tym warto, warto, warto najpierw poszukać, że tak powiem belki wokół swoim, zanim się szuka w wokół bliźniego swego o, innymi man. słowy, znajdź pięć różnic między no, zarządem za jednego klubu i zarządem drugiego klubu no, nie, nie, w, w, w, w tym okresie, o którym mówisz, nie było żadnego zarządu w ogóle w Polonii. No, no. Właśnie. No. No, to w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić. To jest, to jest jeszcze... tak samo jak jest cała ta dyskusja na temat zarządów w koronie Kielce i, i, i tym, że Leszka Ojżyńskiego oczywiście jest błędem absolutnym, jeżeli z punktu widzenia sportowego. Nie wiadomo, jak to ma się z punktu widzenia politycznego. Ludzie się tam krzyczą na ten zarząd, na to wszystko, co się dzieje. Ten zarząd pochodzi z miasta. Jest no. powoływany przez prezydenta miasta, który co roku toczy gigantyczną batalię z ze wszystkimi tak naprawdę partiami, które są przeciwko, poza swoją, którą, yy, która, z którą startował do wyboru. Tak naprawdę on jest jedynym człowiekiem w Kielcach i w Radzie Miasta, który chce utrzymywać koronę. Znaczy, ale kto? Prezydent Lubawski. Mhm. I on to, nie oszukujmy się, nie robi dlatego, że jest fanem sportu, bo on fanem sportu nie jest, jego sport nie interesuje. No ale mimo wszystko... Robi to tylko i wyłącznie dlatego, że to jest bardzo pokaźna liczba głosów. Czy zauważyliście, że dzisiejszy podcast nie jest o sporcie? I To nie jest. No, właśnie, jest to wszystkim, po... czym sport się staje, a czym być no właśnie, nie powinien. No właśnie, I, problem, i, I narzekanie na ten zarząd i na to wszystko jest narzekaniem również na to, że ten zarząd i czyli miasto Kielce utrzymuje klub. Co, no, jest, czy... co już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, wielokrotnie nie jest no. sytuacją normalną. Prawda jest taka, że gdyby ten, ten zarząd i, i, i, i prezydent miasta, czyli urząd miasta stwierdził, że nie przestanie utrzymywać klubu, korona znika ląduje w Lidze Okręgowej. I no. nie, nie dźwiga się. Zapomnijmy, no wraca, bo... wraca na Koniewa. No taka jest prawda. Jedyny, innym problemem jest to, że, że ludzie, którzy na przykład krzyczą, żeby, korona nie, żeby nie dotować korony i tak dalej, i tak, mogę tak dalej. zadać jedno pytanie, które tak. nie do końca jest merytorycznie związane. W Kielcach jest ulica Koniewa? Znaczy no, teraz się na inaczej koń, nazywa. Na, no, tak. Tam był tradycyjnie stadion Teraz jest Aleja Kora. na Stadion, tak się nazywa. Wcześniej, wcześniej... była Marszałka Koniewa. No tak. właśnie, ja się tak zdziwiłem trochę. <grym grym grym> nie, jak no, się na nazywa. Koniec. Nie, teraz... na ale, Stadion. Ale stadion, stadion jest przy ulicy... Aleja na Stadion, nie? Nie. Przy... Aleja Legionów. Nie, nie, teraz jest przy Alei Legionów. A wcześniej to była... Teraz... Nawet nie wiem. Dobra, nie ważne, no, słuchacze będą wiedzieli, gdzie jest, gdzie jest stary koniew, tak, stara siedziba. No koniewa. bo marszałek Koniew podobno wyzwalał Kielce. No, wiesz, to, tutaj jest jeszcze inny problem bo w, cały, w całej U tej, tej batalii o koronę. Tak. Zupełnie inny miał te, te, te, zdanie na temat wyzwolenia Kielce. Kibnica pod tak, Baranami tak, miała tak. taką piosenkę a ma marszałku Koniewie? Chyba tak, Kibnica pod Baranami. Tak, tak. Mój dziadek był w partyzance świętokrzyskiej i jego koniew nie wyzwolił. Moja babcia też doskonale <laughs> pamięta, kiedy Rosjanie przyszli do no... wyzwalać tak, yy Kielce. Kielce. I też nie, ma, nie miała najlepszych <laughs> wspomnień <laughs> z tego czasu. Było to dwa Jak znaleźli cukier rozsypany pod dywanem. <laughs> Twoja babcia trzymała cukier pod dywanem? No, wiedziała, że Rosjanie wchodzą, więc chowała, chowała wszystko, co jest do jedzenia. I rozsypała cukier pod dywanem? Rozsypała cukier pod dywanem, na przykład konserwy schowała. Sypała pod dywanem konserwy? Nie, nie. Konserwy schowała w toalecie, w takim, wiesz, na zewnątrz jakiejś toalety, taka budka po prostu zwykła, drewniana i tak dalej, i tak dalej. tam schowała specjalne do specjalnej tak. I tam, wiesz, zaczepiła sznurek i schowała do środka, tam Właśnie. wrzuciła, żeby, żeby ten. I one przetrwały. Rosjanie weszli oczywiście wiedzieli gdzieś, że, że, że, że, wsyp... że ludzie chowają tak pod dywanem. Na, na przykład cukier, albo sól, albo jakieś takie inne rzeczy. I wylizali deski u twojej babci do czysta. Nie, I nie, nie trzeba i... było sprzątać. Jej tydzień. zęby. No, to za, tak, tak, tak, taka miło. No, no, no wracamy... Ale wracając, wracając do sportu. Do, do korony. Znaczy do sportu, jak do sportu. No to, to jest do to sportu. To jest no sport nie, kielecki, dlatego, no. dlatego, że nie, no, jest, nie, jest. Sport, sportem w tym wszystkim było to, co zrobił trener Ojrzyński z zawodnikami, Ta. z zawodnikami, ze swoimi piłkarzami, tak? Dlatego, że mimo że ci piłkarze nie osiągali wyników, ale na dobrą sprawę, jakby się zastanowić, jakich piłkarzy na poziomie powyżej drugiej ligi ma korona Kielce? To są nazwiska Golański, Lisowski, Janota. Małkowski. Cała reszta to są piłkarze, którzy swobodnie mogliby grać w pierwszej, czyli, ta, czyli drugiej, mhm. albo nawet i trzeciej lidze, tak? Tylko że ci piłkarze, jak Karol Angielski, jest taki zawodnik, <gry> który albo Sierpina, tak? To są ludzie, Kuzera. To są wszystko ludzie, którzy kompletnie nie umieją grać w piłkę. Oni biegają, walczą. Yy, wyprówają sobie żyły, płuca, no, serce. Ale zrobił to, po prostu wykorzystał. Znaczy, wszyscy narzekają na poziom ekstraklasy. A on postanowił zrobić z tego atut. Znaczy, skoro poziom ekstraklasy jest tak żenujący, no bo jest, no to co trzeba zrobić? Trzeba nauczyć tych ludzi biegać i walczyć. Bo to no wystarczy. tak, tak się z nimi w pogadać w szatni, po prostu tak, zmotywować ich, żeby oni 90 minut zapieprzali po prostu jeden za drugim i odbierali piłkę i tyle, znaczy, i korona tak grała ale, ale wiesz, ale atut jak popatrzysz na połowę drużyn w premiership albo w championship, tak, w tabeli to są drużyny, które nie umieją sklecić czterech, pięciu podań to za co kocha się Ligę Angielską to jest właśnie to, albo... tak, za zaangażowanie, za walkę, za grę na wślizgu, za to, że za to, że yy, przeciwnik, yy, yy, że piłka przejdzie przeciwnik nigdy i tak dalej. i tak dalej. Za to, że mecze, mecze na wyjazdach możemy przegrywać seryjnie. Tak? tak jak to robiła ta korona. Ale u siebie przyjeżdża Legia, wygrywamy 3 do 2. Kibice noszą nas na rękach. I yy, yy, fajnie się oglądało taką koronę, mimo tego, że to z, z prawdziwym futbolem, pomysłem na granie, nie wiem, stworzeniem akcji złożonej z 4-5 pod tak, nie, no bo nie bardzo jest no, no, właśnie, właśnie, ale Ojrzyński jak był trenerem yy, w Pruszkowie, to w piłkę grał. No, trochę tak jest, że, że, że, trzeba, że trzeba umieć reagować na to, co się ma na papierze, a później na to, co się ma na boisku. Ale prawda no. jest też taka, że jak przychodziło Ojżyński, też było dużo niepewności, kto to jest i tak dalej, i tak dalej. No tak, tu no ma jakieś doświadczenie, ale co za doświadczenie, jak sobie poradzi, po prostu wiesz. Tak, taką tylko weź teraz, weź teraz piłkarzy właśnie typu Sierpina. I po, bardzo pozytywnie zaskoczył. I tak, i niech ich tak, poprowadzi że, że... teraz trener, który nagle im, wy... wiesz, bo ja słyszałem zarzuty zarządu, zarzut zarządu, że potrzebujemy swojego stylu. Halo, to jest zarzut? Nie, nie, nie. No. Ale dajmy sobie Wiesz, spokój. Nie traktujmy by... tego poważnie. Nie, ja no bardziej, jasne, ja no. bardziej przypuszczam o tym, że w całym tym zwolniu... Pytanie, zwo pytanie do... jest takie, czy ten zarząd wierzy w to, co mówi. Tak? Nie, nie, nie, nie. nie, To nie chodzi nie, o to. Nie, absolutnie nie. nie wierzy. Ja, to znaczy, jest, ja też to, to myślę, jest, że to jest, jest decyzja polityczna. No, tak, bardziej. ja myślę, że chodzi, że chodzi o to, że, że po prostu w magistracie mają już dość yy, walki o koronę. Tak, to są jednak duże pieniądze. Wbrew pozorom dla takiego miasta jak Kielce, Kielce są biednym miastem. I dla takiego miasta jak Kielce, wydatki na koronę to jest dużo pieniędzy. Nie ma sponsora. Robi... No. To nie jest A tak, prawda... że w Kielcach jest KGHM, albo w Kielcach jest Orlen. A prawda albo... jest taka, że jak do tej pory. Biskup powinien sponsorować. Oczywiście, jest, że tak. tak. No. A prawda jak jest w taka, że w jak do tej mieście. pory no. Wojciech Lubaski miał w Kielcach pewne miejsce jako, jako, jako, jako prezydenta. Bo w zasadzie nie miał konkurencji, tak teraz niestety okazuje się, że, że ludzie są coraz bardziej niezadowoleni z jego rządów i to coraz więcej słychać i pali mu się grunt pod nogami. Więc musi zacząć podejmować jakieś tego typu decyzje. No i decyzja spuszczenia korony do, do, do pierwszej, może, drugiej ligi. Być może. To być jest może kamień to jest, do szyi, do widzenia. do jest. A jak to nie si si si To jest zdjęcie odpowiedzialności z siebie, i myślę, że to jest. Może być to taki ruch. No. Znaczy, że pod płaszczykiem takim, że nie ma wyników zatrudniamy innego trenera, że niby jest troska i tak dalej, i tak dalej. trener jest gorszy, korona tak czy inaczej spada. Kto będzie trenerem Wtedy się pasieka. Finansowa. No. O, trenerem będzie pasieka, czyli będzie drużyna fajna, ale nijaka, a fajna, ale nijaka patrząc na to kto siedzi na ławce to oznacza, że korona spadnie koło lutego z ligi. No. No właśnie, no i nie coś... trzeba będzie, tak jak słusznie powiedziałeś głosować nad tym, że Co kolejne więcej. 3 miliony złotych trzeba z tak, budżetu bo miasta wtedy, bo wtedy na przykład na, na pierwszą ligę tych milionów będzie potrzebny jeden tylko, że A na trzy, no. bo to nie na sezon, bo to jest 3 miliony, to jest na, na, ten, na, na, drugą, na pierwszą połowę sezonu. Tak, tak, tak, mówię, o, więc to jest, tak. Więc to jest kwestia i wyłącznie tego, że, że później będzie na przykład kosztował milion. I kolonę nadal miasto utrzymuje, no ja przecież płacę pieniądze i nadal sobie A o tak walczył i tak dalej, do końca nie, nie o wiecznie. Puchary, zajął piąte miejsce no. z, z piłkarzami, których, dopiero byłby których problem. przeciętny polski kibic nie byłby w stanie wymienić nazwisk pierwszej 11 na pewno. Nie przyszło pojechać, pojechać na mecze jakikolwiek. Związane z kogoś? Nie, no jakikolwiek związany ze startami w pucharach europejskich. Tak, tak. No proszę cię, no. Przecież to więcej kosztuje niż się zarabia, no. No to pytanie, czy się umie zarabiać, bo w Kielcach to jak patrzy się na to, jak zarządzana jest właśnie korona, no to mam wrażenie, że, że tam niespecjalnie ktoś ma pojęcie o tym, jak się zarabia. A teraz przerzucę piłeczkę na drugą stronę, bo byłem na turnieju też w Kielcach, na turnieju EFO, no to Jest inna, sytuacja bo, to jest jest, inna wiesz, sytuacja, bo klub jest dobrze zarządzany i można sprowadzić sobie zawodnika Agina Gallę na przykład. No tak, klub o, jest o, dobrze zarządzany, to jest jedna kwestia, ale przede wszystkim klub należy do jednego człowieka, który ma pieniądze i który chętnie na te no tak, na klub wykłada sto razy No tak, ale jaka jest struktura jeżeli chodzi o płatności tak że jest Echo że, że jest Klub Stół, że jest Bertus Servas, ale ten człowiek ma na przykład pomysł, że o, jest do wyjęcia z Atletico Madryt A i nie robi tego Barcelona nie robi tego Paris Saint Germain nie robi tego Hamburg nie robi tego Kilonia robi to drużyna z Kielc nie, no tak, no... i drużyna z Kielc wyjmuje najlepszego obrotowego na świecie z Atletico Madryt y ja idę tylko po to, żeby zobaczyć, czy ten Galde rzeczywiście jest wart tego, żeby go od niego walczyć. No i idę, i patrzę i mówię, Kurde, no, no geniusz, nie? Chłop tak wielki jak szafa, z tak miękkim nadgarstkiem, z taką techniką, wszystko, nic na siłę, wszystko lekko, łatwo, przyjemnie. No, można siedzieć i patrzeć tylko jak ten chłopak gra, no oprócz tego skrzydła. No rzeczywiście, no impuls, tak? Impuls, który na turnieju towarzyskim jest w stanie zapełnić przychodzi 3000 osób na. Na, na mecz Nie w my, turnieju by, towarzyskim, tak, no. gdzie są niedrogie bilety, przeciwnicy są tacy sobie, bo tam Tatran, pressure no tak, tak, tak. yy, i tak dalej, prawda? Ale się okazuje, na, no i oczywiście Frisch Gepingen, czyli drużyna, o której mówiliśmy przy okazji Pana Kempy. Zresztą yy, bardzo fajna drużyna, bardzo fajna piłka ręczna w ogóle. A w piłce ręcznej redaktor też jest wrogiem yy, turniejów i meczów towarzyskich? Czy to jest jakieś rozróżnienie? Nie, nie, Jak dlatego, że komercjalizacja w piłce ręcznej nie jest posunięta nawet w jednej tysięcznej w takim kierunku. Z kimś trzeba grać, gdzieś trzeba poznawać czyjś styl. Te style tak naprawdę w piłce ręcznej, wbrew pozorom, może dla kogoś, kto mało ogląda piłkę ręczną, są dużo bardziej różnorodne, zupełnie inaczej grają w piłkę ręczną Rumuni, Arabowie, i Niemcy na przykład, albo Skandynawowie. To jest, to jest bardzo określony styl grania. Jeżeli nie spotkasz się z drużyną z Rumunii, yy, czy tam właśnie no, Niemców, to akurat Wenta nie musi się uczyć, czy tam Hiszpanów, czy Skandynawów, tak? Ale przyjeżdża mu tam, słuchajcie, w Tatrzanie Preszow, gra chłopak, który ma, łotysz, który ma 2,15 wzrostu, waży 135 kg i ma zerową tkankę tłuszczową. Ten chłop, żeby jego... Karol Bielecki przy nim wyglądał jak dziecko. Ja po prostu się stałem, patrzyłem, no i teraz zadanie dla środka obrony zatrzymać typa, bo rzucił chyba z 10 goli. No rzeczywiście, no nie musi się odrywać od ziemi, żeby wykonać rzut. Wygląda no mutant. No, mu, mutant. 2-15 w piłce ręcznej to tacy ludzie się nie zdarzają. E, no jako jednostka treningowa A jak się poruszał? Bardzo sprawnie. No chłop po prostu... Nie no, bo to jest kwestia, kwestia, bo to wzrost taki idealny dla piłkarza ręcznego. To krivo, jest tak 195, krivo. tam 2, 2, coś koło... Coś nie koło chcę tego. przekręcić. Chodzi nas... jeszcze o koordynację Nie, koordynacja ruchową ruchowa bardzo dobra, tak? Znaczy... Aczkolwiek amerykańscy koszykarze pokazują, nie tylko amerykańscy koszykarze pokazują, że ta koordynacja ruchowa może być przy wyższym wzroście. No. Tak, tak, no ale wiesz, tutaj to jest... znaczy, no, Faktem jest, że on rzeczywiście trzymając piłkę do piłki ręcznej w dłoni, to wyglądał jakby się z jak piłkę, piłkę, piłkę, piłkę do tenisa, piłkę do tenisa, No i rzeczywiście no, dla niego rzut z 14 metrów celny, no to, to żaden problem, no, tak? przy tym zasięgu ramion tak. tak no. ja zawsze zastanawiałem się, co by było, gdyby na przykład w Stanach Zjednoczonych ktoś bardzo poważnie zainwestował w No piłkę ręczną. Te, też o tym mówiliśmy. No niestety, niestety nie mają takiego pomysłu albo, albo na, na szczęście, szczęście no. Y, no. ale wiesz, y, no, ale tutaj tutaj rzeczywiście to, to sprowadzenie Barcelony na przykład do Kielc Swego czasu na dwa mecze towarzyskie w piłce ręcznej, to był jasny przejaw tego, że Wenta chce zagrać z drużyną, z którą za jakiś czas spotka się w Lidze mistrzów. A nie, to nie było po to, żeby. To, sprzedać... Nie, nie, nie. Tam, było, tam wchodziło kilka aspektów w grę, bo to, jest, to jest, było tak, że to, to było też marzeniem Bertusa Servasa: to jest żeby, żeby sprowadzić Barcelonę, i to też był oczywiście wyjazd komercyjny. A z drugiej strony i, i jak najbardziej chodziło o to, żeby pokazać, jaki kierunek wiwe i, obiera. I jakby w, na, nastawienie na, na, na, na całą Ligę Mistrzów i to spotkanie z Barceloną miało pokazać, że Biba po prostu idzie cały czas do przodu. I chodziło też o to, żeby zawodnicy się spotkali z tymi zawodnikami najlepszymi. Już Poza tym jakikolwiek tutaj jakikolwiek malutki przedsmak choć Poza tym tutaj to nie jest inicjatywa agencji, która organizuje mecz nie, i to zarabia na nie To jest tak. inicjatywa klubu, który chce się spotkać z drugim a w klubem. A dodatku dochodziło też do tego, że Wenta był piłkarzem Barcelony. I tu jest no a teraz mamy jeszcze, jakby... będziemy mieli a propos, będziemy mieli koszykarza, e, tak. czyli Maciej Lampę. Mieliśmy pytanie od słuchacza, co ja o tym myślę, o tym, o tym, o tym Transferze, czyli. Fatalnie. Nie, właśnie, właśnie uważam, że bardzo no, dobrze. Żartuje. Znaczy, ja uważam, znaczy Maciej lampę, to chyba jedyny w ogóle no nie jest taki, jest taki zawodnik, który był podobno Polakiem nazywa się Rozicki i na początku XX wieku grał i w Realu i w Barcelonie w piłkę nożną, tylko że z nim jest taki problem że nikt nie wie czy on był Austriakiem, Czechem, Węgrem czy Polakiem podobno był Polakiem, ale nikt nie wie czy naprawdę i tak dalej, tam policzone są jego mecze bo łatwiej jest policzyć jego mecze w Realu, Madryt i w Barcelonie niż to jakie naprawdę miał obywatelstwo natomiast z Maciejem Lampes sprawa jest prosta. Grał w Realu Madryt jako koszykarz, teraz jako koszykarz będzie występował Żebyla w Barcelonie. to wiadomo, jaki miał, miał austro-węgierski. No na pytanie. pewno nie miał polskiego, bo skończył karierę w Barcelonie w 1914 to roku, Jak wiadomo jest. wtedy trudno tak. było być Polakiem. Z obywatelcem tak, polskim. Tak. No, natomiast Maciej Lampę Polakiem jest, mimo tego, że grał i w Stanach, i w, w Rosji, i w Hiszpanii, i tu i tam. Problemem Barcelony tutaj, problem jest inny. Tak? Barcelona bardziej potrzebuje graczy podkoszowych niż zawodników na pozycję Macieja Lampę. Natomiast Maciej Lampę poprzedni sezon w Hiszpanii miał tak dobry, że nie ściągnięcie, mając możliwość ściągnięcia takiego zawodnika, no byłoby głupotą. Nie no, tak, tak no, jak jest okazja, trzeba ją wykorzystać. Jest świetny zawodnik. Jak pokazuje przykład Wiwe. Tak, który się, jest świetny zawodnik, który dobrze się czuje w danym miejscu. Mieliśmy, mieliśmy świetnych obrotowych, znakomitych, no, ale jak się pojawiła okazja, wy, wyciągnąć no. Agnię na trzeba to było zrobić po prostu. No, mimo, że, że Stojkowicz tutaj grał się absolutnie rewelacyjnie i no, był bohaterem kibiców, no, tak naprawdę. No, był, ja, to, był. Ja, ja szczerze mówiąc, uwielbiałem patrzeć na niego, bo dla mnie to był taki. No, Powiem wprost mały fenomen, bo on jak na obrotowego był po prostu mały, a mimo wszystko sobie radził. Znaczy na pewno, na pewno ta hierarchia obrotowych w Vive jest taka, że no wiadomo, wiadomo, kim jest grabarczyk Grabarczyk jest zawodnikiem, który nie gra z przodu. To tak? jest obrońcą. Jest, tak. jest, jest, jest obrotowym teoretycznie, ale takim, który rzuca. Nie, obrońca, czasem rzuca jedną bramkę w meczu, tak? To jest obrońca. Bywało tak w reprezentacji, że poszedł do przodu i potrafił rzucić, to bo szedł po prostu biegał do kontry, bo nie było zawodnika na zmianę do niego do ofensywy, tak? Ale tak, to jest obrońca. Musa gra i tu, i tu, tak? Ale to nie jest zawodnik, który zapewni drużynie 7 goli z koła w ataku. Natomiast Rastko raz, że rzucał rzuty karne. Bardzo dobrze. Dwa, że Bronił może rzadko. No bo bronił, w obronie nie był. Bo... Ale, ale bronił, bronił. Jeżeli trzeba było bronić, no to tak, bronił. No tak, no. I w ataku to był bardzo skuteczny zawodnik. który. Ale świetnie... był trochę za niski na środek, Tak, obrony, ale świetnie no. się rozumiał w grze kombinacyjnej. Ja bardzo w dobry ataku był Ciężko było mu cokolwiek zarzucić. I moim zdaniem to był ostatni zawodnik do, ode do odejścia z tej trójki. Tak? Ale, ale tak się złożyło, że tak. Grabarczyka wyrzucić, ponieważ broni jest filarem obrony. Yy, nie, nie dało się. Z Musą przedłużono kontrakt, zanim rozpoczęto rozmowy, rozmowy z No i Rastko musiałby być tak naprawdę spaść z pozycji pierwszego obrotowego, no. na pozycję gdzieś tam trzeciego, czwartego. A to nie Wiesz, jest taki zawodnik. No. Z punktu widzenia sportowego decyzja jak najbardziej słuszna. I jedyna szkoda, bo to taki zawo zawodnik, znaczy... zawodnik, który wprowadzał dużo ducha w drużynie. No, no tak. Mówimy, no jed... Jak on był ważny dla drużyny w sekundę. No strasznie, taki, się, takim... strasznie się. Z... I dla kibiców. On był znakomity, tym... brał. Poza tym z samym Bogdanem Wentą potrafił tak bo się na przykład no nie pobić, tak, ale tam z szatni dochodziły od, dochodziło, od, dochodziło od plotki na ten temat, co tam się działo między nimi, chłopak, że no. rzucali w siebie różnymi przedmiotami w szatni, jeden z drugim, kleli no generalnie twardy charakter ale zawodnik rzeczywiście no jak śpiewają kibice w Kielcach nasz scyzoryk tak i jest zupełnie inny typ pełen spokój. To jest człowiek, który jak skacze, a skacze tak odrywa się na 5-10 centymetrów nad ziemię i patrzy do końca, co robi bramkarz. I potrafi zmieścić piłkę do mysiej dziury po prostu. Jak trzeba, to on jeszcze ją ściśnie, wyciśnie z niej sok i, i zmieści ją w jeszcze mniejszą dziurę niż ta piłka tak naprawdę. No, no wybitny piłkarz, ale, wy... ale fajnie, technika, fajnie, no. no. Pierwszy raz widziałem mecz, w którym kołowy w Kielcach rzuca, wychodząc na szóstym metrze, lobuje bramkarza i kończy rzut tak naprawdę z palców, czyli lobuje bramkarza, dopychając rzut, także po grzywce bramkarzowi piłka przechodzi. No po prostu cud, miód i tam. Ja to mieliśmy dwa, yy, dwa takie transfery w tym sezonie w piłce ręcznej w Polsce, bo drugim myślę, że jest takim zaskoczeniem, jest powrót szeryfa. No. To jest. No tak, do, do Płocka. To był mieś, no no i Jurkiewicz, skuczy... Jurkiewicz w zaskoczy... Płocku też. To, to zaskoczyła jest. To też jest. To też jest. No, poza, tym, poza tym w Zabrzu jest ekipa taka. Byłem w Zabrzu ostatnio yy, tak zupełnie niesportowo. No ale jak panowie zobaczyli, że mam kieleckie numery, to tam mnie przyciśnęli mocno i a co pan myśli o tym i o tym i o tym, bo tam wiesz, pół Kielc gra w Zabrzu teraz, nie? E, no i tam się siła rzeczywiście mocno, bo Kubisz to ściągnięty, tak, no trochę starych zawodników i w Zabrzu się szykuje taka trzecia siła, nie wiem co na to, e, no Orzechowski przyszedł, tak, no tam, tam tych zawodników naściąganych sporo, Pytanie, czy ci starzy zawodnicy jest znający się z kadry jak Kubisztal z Jurasikiem nie rozwalą szaty ci od środka? Znając Jurasika to może tak być. Nie no, fajnie, fajnie, że się zaczął taki ruch, znaczy, że, że nie tylko Vive. No wiadomo, że to jest jeszcze cały czas za mało, żeby z realizować, znaczy realizować w ogóle w, w lidze, ale, ale, ale fajnie, że zaczął się taki ruch i może rzeczywiście Płock doszedł jednak do wniosku, że warto wyrzucić trochę więcej pieniędzy i, i zainwestować w klub po to, żeby ten klub również powalczył w Lidze Mistrzów. Że to jest szansa na to, żeby... No najpierw y, muszą pokonać Montpellier w dwóch meczu o Ligę Mistrzów. Ale nie, nie, nie chodzi mi o ten sezon, tylko chodzi mi o no, politykę na przyszłość. Znając no. zarząd z kolei, wracając do zarządu w Płocku, to może być no, tak, zmienić, że i po tym tak. sezonie jak przegrają z tak, Montpellier, tak, to tam bo Kielce wszystko. to jest drużyna stabilna tak? w, w, w każdym wymiarze w każdym no. natomiast w Płocku to nie wiadomo i trochę w futbolu u nas też tak jest, że Kielce wydawały się korona, drużną stabilną w każdym wymiarze, oprócz finansowego, bo nigdy nie było wiadomo, czy miasto dorzuci te 3-5 baniek na pół sezonu czy nie, że Rada Miejska tam no jednak przepchniemy głosowanie, 7 do 5 będzie i pieniądze się znajdą teraz się okazuje, że to co było podstawą, czyli trener, przestaje istnieć, zawodnicy są po stronie trenera, gest no tak jak pisałeś w komentarzach tak wydający się gestem tak naprawdę pustym ale takich pustych gestów w tej chwili w polskim sporcie nie ma. Żeby drużyna stanęła murem za trenerem, bo zarządy różnie reagują w takiej sytuacji. Jeżeli drużyna staje murem, to zawodnicy na przykład w różnych klubach potrafią dostawać kary finansowe. Tutaj no, sytuacja tak, była tak. jasna. Zawodnicy powiedzieli nie, nie chcemy odejścia trenera. Kibice powiedzieli nie, nie chcemy odejścia trenera. Tylko zarząd klubu powiedział, że... że... Nikt w Polsce, nikt oprócz zarządu Korony nie rozumie tej decyzji, tak? No i oni, no, swoiste wotum separatum, tak? Trudno. Jeżeli przegracie, to przegra to zarząd. A nie piłkarze, nie trener i nie drużyna, która bo, była budowana w okresie przygotowawczym w Kielcach. Do, do grania no, no w też piłka. jest tak, że jak przegra zarząd, to przegrają piłkarze. No, piłkarze znajdą się piłka, na druku. No. Piłkarze, piłkarze po tym, co grali u Ojrzyńskiego, kilku z nich zrobiło sobie nazwisko i, i kluby sobie prędzej czy później znajdą. Trochę tak jak w Polonii Stokowca. Nie, to nie, jest, to nie jest tak, bo, bo nie ma problemu Uwierzysz z odejściem Wierzysz to, że piłkarze? Kuzera sobie nie znajdzie klubu? W pierwszej lidze? tak, nie w ekstraklasie. W ekstraklasie sobie znajdzie bez problemu. Jak ostro za, gra, ostro jak jak będzie, silny ugońca, Jak będzie za darmo, to tak. Jak będzie za no, darmo, to tak. wiesz, staram. jak klub spadnie, to wiadomo, że, że on odejdzie za dużo mniejsze pieniądze, tak? Wiesz, to to, to, to, no to chodzi, taki, bo tak wiesz, naprawdę. To, wiadomo, to... że Karol Angielski sobie klubów w ekstraklasie nie znajdzie, ale, ale piłkarzy takich jak. No nie wiem, kurczę. Dlatego szybko zgodzili się wrócić do treningu Siedmiu, ośmiu piłkarzy sobie kluby znajdzie spokojnie. Tak, tak, jak, tak jak sobie znaleźli y, piłkarze Polonii, którzy wylądowali w Podbeskidziu, y, w Zagłębiu Lubin, gdzie jest po czterech, no no tak, pięciu piłkarzy, nie, gdzie, za darmo. w Lech i Gdańsk. Tak? Jak będą za darmo, na pewno ktoś ich tam przyjmie. No to, to nie jest tak, że... że Cezary Wilk jest za darmo, na przykład, proszę, Wisła Kraków i odchodzi do, y, prawdopodobnie do Deportivo La Corunia. On będzie walczył o awans, ale do konkretnej ligi do Primera Division. Pawłowski podpisał kontrakt z Malagą. Zupełnie nieoczekiwanie dla wszystkich, no tak? To Zawodnik widzewał. To są, to są takie dziwne rzeczy się dzieją, to o czym mówiliśmy o wyrabianiu marki, to, co, to, co zrobił Piszczek Błaszczykowski i Lewandowski dla polskiego futbolu. Nagle Odchodzi Isko z Malagi do Realu Madryt i na jego miejsce kupuje się Pawłowskiego z Widzewa. Wszyscy w Polsce siedzą i trzymają się za głowę. No zobaczymy jak to sezon pokaże. Nie, no oczywiście, że zobaczymy. Ale sam fakt, że przechodzi do Że Pawłowski nie przechodzi do Karlsruhe no, no, no, albo tak. do Duisburga, tylko, że, że idzie do Malagi. I to, że Cezary Wilk będąc wolnym zawodnikiem, pierwszą propozycję ma od Superdeport dawnego, czyli od drużyny, która ma realne szanse na to, żeby co roku, wtedy kiedy tam jest w Segunda Dywizjon, powalczyć z takim, z takim defensywnym pomocnikiem o, o, o pierwszą ligę w Hiszpanii. Także no jest jakaś taka tendencja, już nie mówię o Lidze Włoskiej, która jest jedną tą czwartą ligą świata, no ale ta czwarta liga świata w samdorii dwóch Polaków, Tak, o czym nie mówiliśmy. Mhm. W Udineze, Zieliński, bo tego tam bramkarza wypożyczyli dzisiaj, zdaje się, gdzieś tam lingwistę naszego. W Wolski w Fiorentinie odszedł, dobrze mówię joweticz do, do Tottenhamu, więc Wolski minuty prędzej czy później jakieś, jakieś dostanie. Także zaczyna się, zaczyna się zaczyna, patrzymy na różne ligi, no i oprócz angielskiej, gdzie Polacy nie mają żadnej marki absolutnie, od 20 lat nie ma, nie ma czegoś takiego jak Polak w, w, w Premier League, ale w pozostałych ligach okazuje się, że są. No i to akurat tendencja, dobra, zobaczymy, zobaczymy co co. Czy dalej. wykorzystają szansę. Czy wykorzystają szansę, tak. No, bo to, to zależy już teraz indywidualnie od nich. Bo, nie, no tak. No, no. Bo to, jak się tam Pawłowski będzie spisywał w, w Maladze, no sam jestem ciekaw. No, wybieram się do Malagi, pewnie się na mecz też wybiorę, żeby zobaczyć. Mam nadzieję, że dostanie 15-20 minut, chociaż w jakim. Bo Malaga to zaczyna z wysokiego cebu, zaraz na początku gra mecz z Barceloną u siebie. Chyba w drugiej czy w trzeciej kolejce. No, yy, A wracając do jeszcze Barcelony, czy nie? Nie, do Barcelony już. już. Znaczy, to, to zależy, co szanowny pan redaktor, kolega ma do powiedzenia. No mam kilka spostrzeżeń takich całkiem towarzysko związanych z piłkarzami A, to, Barcelony, to tak, czyli tak. takich rzeczy, których nie można zobaczyć. Pudelek jest zawsze On zobaczyć, jest zobaczyć nigdzie. E, świetnym gościem jest Aleksandr Song, to który, to, ale to, to jakby, wie, wiemy to z, z tego, jak się poznaliśmy z nim, ja szczególnie parę lat temu, w 2011 roku w Londynie, wiedziałem, że jest fajny, ale to co zobaczyłem w jego wykonaniu przy okazji różnych akcji teraz w, w czasie w Gdańsku, no chłopak wyskoczył, zobaczył kibiców stojących po prostu, że czekają pod filharmonią w Gdańsku na, na nich czyli na zawodników biorących udział w konferencji dwóch i obaj, obaj są z Sanchezem po prostu <śmiech> mimo tego, że dostali ewidentny zakaz od, od yy, rzecznika prasowego Barcelony, który ich tam za ręce próbował trzymać, żeby z samochodu nie wysiedli, wyskoczyli wręcz z samochodu, żeby rozdawać autografy. A, znaczy niestety, żeby nie, tak za bardzo nie słodzić, byli jedynymi zawodnikami Barcelony. Tak, dlatego że, dlatego, że te wszystkie obwarowania dotyczące obecności zawodników, czy to na lotnisku, czy to we wjeździe do hotelu, były takie, że oni nie mieli nawet możliwości tak naprawdę wyjść tak. do kibiców. Natomiast tu, gdzie mieli możliwość, czyli po meczu na przykład, Song to, co zrobił Song, na przykład, kiedy nie mógł podejść do, do, do kibiców, a udzielał wywiadu, po skończonym wywiadzie zdjął koszulkę i rzucił ją po prostu kibicom, tak? Co wywołało bardzo ciekawą reakcję całkiem ładnych, yy, czy liderek, które obległy sąga i tam parę się na nim uwiesiła, że chłopak jest duży i silny, to sobie poradził z paroma blondynkami polskimi. No, i takich tam akcentów było, było kilka. A to były czy liderki prokomu Trefla, Pod? Nie wiem, nie, aż takich dobrze nie poznałem, <laughs> niestety. Te słynne, które miały turnę po stanach no a, a z szatni też miałem takie ciekawe spostrzeżenia bo miałem taką możliwość wejścia do szatni w związku z czym podtrzymałem sobie buty Messiego na przykład w ręce wąchałem, tak. no nie, wąchać ich nie wąchałem ale na przykład obejrzałem ja, do ja nie tej mam, pory mam sobie powietrze Messiego nie, nie mam tak zużytych korków w sensie tak startych bo w lankach gra z takich stuprocentowych bez żadnych tam miksów, bez żadnych kołków metalowych nie mam żadnych tak zużytych korków, jak, jak on, te, w których yy, grywa mecze. No kołki ma starte tak do połowy, mniej więcej chłopaczy. Także. No, Może no, piłuje w domu. Yy, no, to miałem ciekawe też spostrzeżenie, bo Pinto, <coughs> czyli bramkarz Barcelony, ma, ko ma korki kel firmy Kelme, które mają 15 mm, stalowe kołki, ale starte za to w taki sposób, że widać, że on albo je piłuje. Albo tak długo w nich gra, bo buty czyste, ale zużyte, no nie wiem, dwóch, trzyletnie buty co najmniej, nie? I to tak ciekawie się to ogląda, bo oni wszyscy mają generalnie małe stopy bardzo jeszcze oprócz tego. Ja na ręce bym sobie buty Neymara i Messiego to bym sobie na dłonie mógł założyć, <głosy> bo na stopy na pewno nie. Tam mój rozmiar buta to ma ze trzech piłkarzy w Barcelonie z tych, którzy byli w Gdańsku. Pinto też nie. Ale, ale doktor Zawada nie ma wielkiej nogi. Nie, 44. Taką mam dokładnie jak Robert Lewandowski. Jego buty miałem kiedyś na nodze i dokładnie, taka, dokładnie taki sam but. 44, bardzo dobry rozmiar proporcjonalne. No. I teraz wydałem się... Im Robert, tak, zjadłem im z... winogron. Bramek nie może... Wybrać. Bo, bo no. zaczarowałem mu buty. No. A Messiemu i Neymarowi zjadłem winogrona z no, ciekawe, ciekawe doświadczenie poznawczo, jeżeli chodzi o organizację takiego, takiego spotkania generalnie. No rzeczywiście stadion świetny, atmosfera. W ogóle fajny mecz. W ogóle fajny mecz. Fajne, i, potwierdzam. Fajny mecz i fajna atmosfera taka, oprócz trochę takiej hamowy yy ze strony kibiców Lechi, którzy jakieś dziwne kompleksy mają, bo obrażanie czy to kibiców, czy zawodników Barcelony w takim momencie... Ale to nie wszyscy, niewielu. Nie tak, wszyscy, tak. niewielu, to prawda. Natomiast to, co to się, ta, później, ta, ta. To, co się I, rozpętało... Ichniejsza żyleta tam. To, co się rozpętało później po meczu, to mnie za, zastanowiło, bo w 17 minucie i 14 sekundzie kilka osób tam na trybunach ze strony Barcelony krzyknęło independencja. Jak wiadomo, Barcelona utraciła niepodległość w 1714 roku i od dwóch lat bodajże, bo wcześniej nie, od dwóch lat padają tego typu okrzyki z trybun Camp z trybun Nou. I tak mi przyszło do głowy, bo później tam straszne jakieś gromy spadły na, na tych polskich kibiców Barcelony, że to jakiś straszne wieśniaki, że krzyczą "independencja", a przecież nie są katalończykami. Znaczy, ja osobiście, mnie to ani grzeje, ani ziemi, bo nigdy w życiu bym nie krzyknął "independencja", bo to ani, ani katalończykiem nie jestem, ani ani, e, ale Free Tibet, tak. Free Tibet, no ale też nie pójdę się palić z tego powodu. No nie, nie nigdy tego nie wywołuje. <śmiech> Zresztą dalej lama mówi, żeby tego nie robić. Także. E, nie no, tam e, independencja, no, tylko że nikomu na przykład nie przyszło do głowy z tych komentujących wszystkich, we wszystkich mediach w Polsce, że na trybunach było kilkudziesięciu katalończyków. Mało tego, było kilkanaście osób z organizacji katalońskich związanych z walką o niepodległość, którzy kupili sobie bilety i byli tam obecni. I to oni na przykład wywieszali flagi związane z niepodległością Katalonii. I to oni na przykład organizowali event pod stadionem związany z tym, że tego dnia był łańcuch w walce o niepodległość Katalonii 20 lipca miał być, w związku z tym 20 lipca również miałby się odbywać dookoła stadionu, dookoła stadionu w Gdańsku. Nikomu w ogóle nie przyszło do głowy, że, że to nie było tak, że, że każdy Polak, który kibicuje Barcelonie, stoi tam i krzyczy independencja. A jeszcze chciałbym jedną rzecz przypomnieć. W 1982 roku na stadionie Camp Nou flagi z napisem Solidarność rozwieszali, nie Polacy, rozwieszali je Katalończycy. I jakaś nagle i były na meczu ze Związkiem Radzieckim i były na meczu z Włochami yy, dobrze mówię z Włochami yy, jakoś nagle zbiorową pamięć wszystkim polskim kibicom odcięło i okazało się że wtedy rozwieszanie flag solidarności yy, przez Katalończyków ja było w porządku ja przypomnę, a teraz że kilka tych flag nie było widać w polskiej telewizji no, no, to, nie jest, było, bo to jest zupełnie inna to, ale, ale, no, ale, ale, ale to dlatego ale to dlatego i dlatego mówię chodziło... znaczy, nie bo, nie bo, to dlatego nie, bo, pamięć że zbiorowa... żywie przekonanie że większość polskich kibiców nie ma o tym zielonego znaczy, pojęcia. Większość naszych słuchaczy w ogóle wtedy tak. nie było na świecie. jak no, e, Tym niemniej, zanim zacznie się wycierać gębę pojęciami wolności, solidarności czy jakiejkolwiek ja jakiej, jakiej, no. innej ości w, w, w, tej, w, w, w, w tym pojęciu, tak, to warto byłoby się zastanowić, albo przeczytać coś, albo w ogóle się czegokolwiek dowiedzieć. Tak jak mówię, nie jestem zwolennikiem tego typu gestów, bo no to to ja prywatnie. A, a, a, awantura z tego powodu była? No, avant... no nie wiesz, jaka była awantura w polskich mediach, bo ty śledzisz tych wszystkich jest, pisów. Ja już wolę, no żebyśmy porozmawiali o sektorówce, bo to jest... A sektorówka fajna była. No co mam opowiadać o sektorówce? No Właśnie, lepiej zobaczyć. Sektorówka była super. Jakie wrażenie wiem. zrobiła na piłkarzach na przykład? Na piłkarzach zrobiła ogromne wrażenie, no bo piłkarze rzeczywiście, stałem akurat naprzeciwko piłkarzy, 4 metry stałem patrząc się jak i piłkarze stali, stali i nagle Pinto widzę, ciągnie za rękaw po prostu Messiego i pokazuje mu tam mira, mira, znaczy patrz i nagle się okazało, że wszyscy piłkarze Barcelony patrzą na sektorówkę, którą rozwijają polscy kibice Barcelony, tak? No, i to rzeczywiście tam ich z butów wywaliło, bo tam są niektóre. Oni, nie tak, oni nie mają tego typu tradycji. To przede wszystkim sobie robią. Poza tym, poza tym tak, kartoniady, no, takich sektorówek sektorówka 75 metrów w podstawie, 35 metrów wysokości. Przepraszam, z tym SMS-em -a, a propos wakacji w Maladze. <głosy> no, ale to robi wrażenie, tak? To jest to, jest, to, to, to, to spora historia. No przetoczyło się to przez wszystkie media w Hiszpanii. Wszystkie absolutnie zauważyły, zauważyły to, że polscy kibice wykonali tego typu gest. No to ani rzecz, ani rzecz tania, ani rzecz łatwa do zorganizowania. Do tego naprawdę trzeba sporo wysiłku. I tu ogromny szacunek dla wszystkich, którzy brali w tym udział, bo samo sam rozłożenie i złożenie takiej flagi wielkości bloku ośmiopiętrowego to jak ktoś składał duże prześcieradło, to wie, że nie jest łatwo. To prześcier... Technika jest najważniejsza. <laughs> tak, tak. No, Technika ale... przede wszystkim i praca prze... koncepcyjna. Jak prześcieradło ma 8 pięter wysokości, to siła też się czasami przydaje. No, bo to Także... A poza tym, poza tym chodziło, też o, chodziło też o wydźwięk bo, yy, tego, co, co tam się znalazło, bo tam były portrety Krojfa, Guardioli, Messiego i Pujola. Yy. I kibice w Hiszpanii zauważyli, że dwie z tych postaci to takie nie bardzo po linii, po linii tego, co prezentuje obecny zarząd. No i świetne komentarze na przykład czytałem na forach tam internetowych pod tytułem No i co Rosel, twoje łapy nie sięgają do Polski, nie zdejmiesz, nie zdejmiesz symboli z flag. No. Także to, że, to, że można nie było... Ja myślę, że, że, że najprostszą drogą jest po prostu w przyszłych wyborach nie wybierać Rosela i już. No tak, ale to, co jest oczywiste... Albo to... przenieść Barcelonę do... Do, Gdań... do, do Gdańska. Do Gdańska tak. Też nad morzem. O, bardzo dobry pomysł. Też nad no, morzem. Też ciekawa architektura. Występować... jest, tak, mały, ale ładny. Po tak, mniej, musieliby tak. występować w ekstraklasie. Tak, ale no, no był, to jeden, był to jeden z ciekawszych momentów w ogóle całego wydarzenia i rzeczywiście... Nie wiem, nie wiem skąd oburzenie takie nagle, że jak polscy kibice śmiali sobie nagle, e, śmieli sobie zrobić nagle oprawę, która. Tak, tak jak, jak powiedział kiedyś, no Oburzeni są generalnie tak zwani, tak zwani prawdziwi kibice polskich klubów. Znów zacytuję. Są oburzeni, że, że polscy Janusze zrobili sobie świetną oprawę. Znów zacytuję. A to nie wolno, tak? Nie wolno, bo, znów... bo tylko prawdziwi kibice mogą robić oprawę. Gdzie dają legitymację prawdziwego kibica? Na panowie, panowie, panowie, panowie. Zacytuję... Albo dają w mordę, albo legitymację prawdziwego kibica. Że zacytuję Szymanów. Redaktora Magdziarza, nie dyskutujmy z głupotą, bo sprowadzi nas do swojego poziomu i pokona doświadczeniem. No nie ma tak. sensu. Znaczy, żadnemu z, tych, żadnemu z tych, tych ludzi, którzy to komentują na forach, nie przyszło do głowy, że ci ludzie, którzy na przykład y, mogą robić taką oprawę na co dzień nie są tak zwanymi Januszami, bo nie chcę w ogóle kategoryzować. Bo w ogóle to jest... Nie idźmy w tą stronę. Panie nie, nie, nie. Zaczną się posługiwać argumentami nie, właśnie nie, tych, znaczy, kretynów. kretynów. Znaczy, bo to jest w ogóle kretyński argument, dzielenie ludzi no na lepszych, i na gorszych, i na tym skończy, e, fajniejszych, i na mniej skończy. fajnych i najfajniejszych. Tak? Bo generalnie to, że kto, ka każdy ma prawo kibicować tak jak chce. Kiedyś byliśmy razem na meczu. No ja to na, będę pamiętał do końca Na meczu życia. Polonii Warszawa w Lidze Mistrzów w Płocku tak. i przed pan, który się zapytał, zapytał nas. zapytał na to tak cicho kibicujemy. Co tak cicho? A my tak. powiedzieliśmy, że sobie poradzimy, i pan powiedział, a to szacuneczek i poszedł. Tak i koniec. Nie próbował nas tam ustawić. No, my tak kibicujemy. Po prostu siedzieliśmy. Taki styl mamy. Tak, no to było dawno temu. Ja na przykład jeszcze wtedy znałem może dwie przyśpiewki Polonii Warszawa i nie czułem się z tym komfortowo. No ale mogłem spokojnie, na, na, no bo. Tu cały sektor śpiewa, a ty tak nie bardzo wiesz, co robić. Nie? A ja się to? czuję zawsze robisz komfortowo, to, co dlatego to, że. to ja wszyscy się... robią na, na, na, na koncertach. Udają, ja się... że znają tekst. No właśnie, na poloni na właśnie nie musisz tego robić. Możesz robić to, co chcesz. To, jest, no to, to jest, jest rzecz, która mi najbardziej przeszkadza w, w, w kibicowaniu na stadionie, że się czuję jak debil, jak muszę wykonywać jakiś jak baran, stuchy, jakieś ruchy, po które prostu, robią wszyscy. Które robią wszyscy. Ja tego nie znoszę i nigdy tego nie będę No właśnie, robił. No, no właśnie to tak jest. I, wtedy, i właśnie wtedy na Polonii, na, na tym meczu Poloni, to był mecz z Panatynajkosem, bo że Krzysztof Warzycha, tam 2-2 chyba było tak. na tym meczu. Właśnie wtedy się poczułem właśnie po raz pierwszy tak naprawdę, mimo tego, że chodziłem na Polonię wcześniej, tak naprawdę takim prawdziwym kibicem Polonii Warszawa, bo zrozumiałem, że jestem u siebie, mimo tego, że jestem w Płocku, siedzę na sektorze, ktoś przychodzi się mnie o coś pyta, a ja nadal po, po tym czuję się nadal u siebie, jest mi dobrze z tym, że sobie siedzę i rozmawiam z kolegami, a nie muszę stawać, machać szalikiem, śpiewać, wypinać dupy w stronę kibiców Legii po przeciwnej stronie, bo tacy też tam byli i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę pierdzieć na rozkaz, krzyczeć na rozkaz, ani niczego innego na rozkaz robić. I, i, i okej, okay, zostałem na Polonii. Żadnych autorytet. I zostałem Januszem. <śmiech> tak, I zostałem Januszem Polonii, no który krzyczy wtedy, kiedy chce. No nie, no nie tak. No, to, to jest właśnie najlepsza metoda kibicowania. No, Nawet gydaw... gazetę można poczytać w czasie meczu. Jak ktoś chce. Nawet byłem na meczu, na którym cały mecz stałem tyłem do boiska. To ja w takim razie o skokach narciarskich. O, to jest, jest 37 stopni na dworze. No, a, ale Polacy wygrali letnie Grand Prix chyba. No dobrze, no ale czemu? <laughs> <laughs> ale <że> jest lato. <laughs> a czemu nie? Skakali latem. Nie, <laughs> jakaś, jakaś abstrakcja. wiem, widziałem, <laughs> użyły na Facebooku, że gdzieś lecą, to już dolecieli i wygrali. <laughs> no. No, pięknie. I jeszcze większy sukces mieli polscy żużlowcy. Gdyż albowiem zostali znowu mistrzami świata. A jakże i to w pięknym stylu, w ostatnim biegu, w przedostatnim No Znaczy, bo piękne style dzielą się na dwa style. Albo wygrywasz w dwudziestym wyścigu, i później do końca sobie jeździsz <grym> tak, bez, tak. bez sensu. Albo na kółko, samym końcu. Albo wygrywasz w ostatnim biegu, i wtedy jak w, jak ujedy, o, o, o no jeden. O, o, o, o przysłowiowy błysk szprychy piękne swoją drogą sformułowanie obłysk szprychy wygrywasz, wygrywasz mistrzostwo świata i Świat. pierwsze bez Tomasza Goloba no unosił się dług Goloba, bo akurat jeździć nie mógł ale, ale sam maner dokera, tak, wziętego w odpowiednim momencie, nie no w ogóle taka piękna żużlowa historia ja się na żużlu znam bardzo słabo. Ja też. Ale Mistrzostwo Świata chętnie zawsze przygarnę. Nie, nie, no bardzo miło cieszyć Słuchajcie, się tak dawno nie, nie, nie było podcastu, że naprawdę nam umknęło masę ważnych wydarzeń sportowych. Wimbledon. No no właśnie, wimbledon. Właśnie, wimbledon. Właśnie. Ale to z Wimbledonem to... Wimbledon. W ogóle z tenisem to zrobimy tak, że umówimy się z Bartkiem Ignacikiem ponownie, bo dzisiaj akurat nie mógł, bo go zapraszaliśmy na dzisiejsze nagranie, ale za następną razą, czyli mam nadzieję, że... Za dwa miesiące w październiku? 17 października. No nie, po 17 o, sierpnia. Po si ale za to w grudniu porozmawiamy z nim o skokach narciarskich. <grym> no, z Bartkiem można o każdej dyscyplinie sportu porozmawiać, bo on się na wielu akurat zna i to na, na kilku dobrze. Ale yy, o tenisie to w każdej chwili, no bo no, okazało się, że to tak w tym tenisie nie, to nie był jednorazowy wyskok, ten Roland Garros. Yy, nie, to Pana Janowicza. Ja proponuję, żebyśmy nie było się tej, nie, nie, proponuję, żebyśmy <głos> tej formy trzymali. Pan Janowicz, a nie Jerzyk. Ja widziałem Jerzyka dzisiaj rozjechanego na drodze, jak wracałem z nadmorza. <głos> Taki próbował chyba przetuptać na drugą stronę i nie wyszło. W kierunku Wimbledonowi się kierował. Tak, masz rację. Roland Garros to nie był. To był Halibersi. Tak, tak, tak, tak, tak. Ale czym innym zupełnie jest, jest, jest, jest, jest Wimbledon i osiągnięcie takiego wyniku. No to no. musimy porozmawiać, bo to też nie jest tak, że... że, że, że no. Szczęście sprzyjało. W, tym, w Ten Wimbledon sprzyjał Polakom bardzo mocno i, i, i Agnieszka Radwański i, Jerzy, i Jerzemu Janowiczowi, bo obaj mieli, o, o, oboje mieli tak naprawdę bardzo dobre losowania. Dobra, ale szczęściu trzeba umieć ale... pomóc. Tak? No, no, oczywiście ale trzeba umieć tak. grać. No, oczywiście, mieć grać. Możesz tak. mieć najlepsze no, losowanie ja, ale na ja świecie, mówię, nie, Ale nie ja nie mówię, że nie umieją grać. nie mówię, że nie umieją grać, tylko mówię, że mieli szczęście. Ten Wimbledon był wyjątkowo szczęśliwy Ja na przykład z całego tym... serca kibicowałem Kubotowi, bo to jest taki tenis, który jest najbliższy mojemu sercu. Tak? Czyli jak, Ja lubię, jak się dużo dzieje, jak się biega do siatki i generalnie... Ale musimy już kończyć. Tak? Tak. No to właśnie dlatego nie będziemy opowiadać o Wimbledonie, ale tylko zaprosimy. Ile Martka? mamy czasu do końca podcastu? Mało. Co to nie wiem, nie, nie jestem ci w stanie powiedzieć A co się dzieje, coś na no Bateria się kończy Pokazuje A, mi, że już jest koniec wyłą... No niestety, dzisiaj. ponieważ To jest jakiś podcast jest taki rozruchowy, strasznie krótki W ogóle w... czasu trwa podcast no, ten, Ta część trwa 52 minuty, ale jest jeszcze poprzednia No nie powiedzieliśmy w ogóle nic O nowym trenerze Barcelony Czyli o panu ta tacie, tacie Martinu znaczy, w w milionie któr nic nie Który wzbudza moje Mieszane uczucia, ale, no, ale i ja dalej my... W las tym lepiej ja myślę, Generalnie, że, jeżeli chodzi o trenera, nie należy go jeszcze rozpatrywać w tym momencie. Llekszem, go, nie. Tym no można, zawsze, zawsze można ocenić trenera po tym, co się widziało w jego podcaście. Nie wykonaniu. padło w tym podcaście magiczne słowo Murinio. No, no bo płac. słowo Murinio Bogu dzięki będzie padało coraz rzadziej. <śmiech> nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie Niech się zasnął Ligi i zaraz to... będzie powrót wielki. No nie, jest. no póki co na razie obraził Cristiano Ronaldo. O, jedno. O, no jedno. Także jak, jak wywołałeś to tak zwanego. bateria nam jak wywołałeś kundla z lasu, no to masz. Nie ja, nie ja to zrobiłem, zrobił to. to redaktor Kondraci. E, drodzy słuchacze, musimy się pożegnać niestety. Bez dykteryjki. Bez dykteryjki, bo tutaj szumi. To, to. niech za dykteryj dykteryjkę uchodzi bądź... to, że wynik na tablicy jest był nie taki, że się miał być nie mieli dwucyfrowego. To już na takiej dyktaryki nawet redaktor Magniarz nie opowie. <grym> <grym> Ale jego duchu nosi to się całkiem. Cały, to już na jego. <grym> o wielkiej Dobra, czy o czymś innym też Wyłączam, tak. Bo mam wyłączyć. Do usłyszenia, drodzy Gol Jest! Jest! Jest! Gol! Nie!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Córku, Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. Zaprawia swoją elegancką fryzurę tadeuszka a tymczasem z piłce ryszard Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni białe koszule.